Cześć, audycja kadr Ciwogo. Dzisiaj odcinek 52, naprzeciwko mnie Krzysztof Tymczyński. W mojej drugiej stronie Andrzej Nowak. Namnożyło się nam zapowiedzi, wreszcie teraz mamy czas do nich przejść. Mhm. Tutaj otworzyliśmy sobie na naszych smartfonikach bardzo mądrych mnóstwo zakładek i teraz będziemy je przerabiać, ponieważ no, tych zapowiedzi jest bardzo, bardzo dużo. Nawet nie wiem dokładnie od czego zacząć. Myślę, że zaczniemy od tego, że wchodzimy na Zinjola, bo tam jest przynajmniej fajnie poukładane to wszystko. Nie, Dokładnie. Nie, nie no i Senior też jako pierwszy zawsze publikuje zapowiedzi wydawców na, na przyszły rok. I tym razem nie będziemy się może skupiać na wszystkich tytułach po kolei, żeby wymienić je z kronikarskiego obowiązku czy coś w ten deseń. Po prostu będziemy się skupiać tylko na tytułach, które nas jakoś zainteresowały, bardziej mocniej, zarówno kontynuacje. Zarówno nowe rzeczy, i myślę, że zaczniemy od Timofa i cichych wspólników, gdyż tutaj jest taki tytuł, którym jarałeś się już rok temu. I teraz masz okazję pojarać się ponownie. Tak, dalej się jaram Hip Hop Family 3 i bardzo czekam, aż się ukaże. Hip Hop Family 3, tutaj możesz przypomnieć, o czym to mniej więcej jest, bo jak rozumiem, znasz ten tytuł już mniej więcej z oryginałów. To znaczy to jest tak, że. Mm... Czytałem kiedyś, było, było w promocji na komiksology, na któryś z numerów i uznałem, że ok, to, to kupię sobie całość, bo to zasługuje na kupienie fizycznie. No i wiesz jak jest. <grywa> Zaw zawsze coś innego się pojawiało. No i po informacji rok temu, że ukaże się nakładem wydawnictwa Timów, postanowiłem, że to, to jest ten okres, kiedy trzeba na to poczekać. No i czekam dalej. Jest bardzo fajnym komiksem związanym z kulturą, która mnie bardzo jara. Dlatego samym komiksem też się bardzo cieszę. Tutaj widzę w zapowiedziach nie została podana jakaś konkretna data publikacji, co możecie pewnie troszeczkę martwić, ale widzę, że kolejne tomy tego tytułu mają być publikowane co kwartał, więc czekamy tylko na informację od kiedy, mhm. co kwartał. No ja jako, że hip-hopowy nie jestem, dobrze o tym wiesz i akceptujesz moją odmienność. Tak, ale jak wracaliśmy z Łodzi, tak samo jak ja słuchałeś ruskiego hip-hopu. No więc... to było ciekawe, to było, to było fajne zjawisko. Natomiast jeśli o mnie chodzi, z Offa, to ja tutaj chciałbym się najpierw skupić na kontynuacjach, mianowicie na tej jednej kontynuacji, którą zbieram. I troszeczkę ubolewam, że nie sprzedaje się na tyle dobrze, żeby wydawać ten tytuł częściej, czyli szósty rewolwer. Tutaj już miałem, nie, nie ukrywam, pewien taki okres, że byłem święcie przekonany, iż Timow zawiesi tą serię, bo pomiędzy pierwszym a drugim tomem była mega długa przerwa w publikacji. No ale jest w zapowiedziach. Więc mam nadzieję, że ta sprzedaż, chociaż niestety słaba i tak jest na tyle dobra, żeby tę serię dalej kontynuować, co mnie cieszy. Mm. Myślisz, że wpłynęło na to nazwisko autora? W sensie, że teraz wychodzi też jego hrabstwo Harow w Polsce. Szczerze mówiąc no nie wydaje mi się, gdyż po pierwsze Kalenban wciąż jest raczej mało rozpoznawalnym. Y twórcą komiksów w Polsce, no hrabstwo Harrow nie wydaje mi się, żeby to był jakiś hit sprzedażowy Muchy, a poza tym pierwszy rewolwer Wróć szósty rewolwer, pierwszy tom te, tego, tego komiksu, ukazał się, no już kawał, kawał czasu temu. Ten drugi tom ukazał się mniej więcej w momencie, w którym hrawstwo Harrow się pojawił. No tak, w właśnie o, o to mi chodzi, że jakby teraz zwiększenie natężenia częściej niż co parę lat, e, może związane jest z obecnością nazwiska w innym tytule. No, nie, no to, to, to tak. mi się nie wydaje w takim razie. No i pewnie tak nie jest. Natomiast e, to, co w zapowiedziach Timofa bardzo mnie interesuje, to są trzy tytuły. I to jest po pierwsze S i tutaj wiem, że ty też tak, jesteś. Tak, bardzo tym. czekam. To jest kolejny tytuł Dżipiego, czyli twórcy Ziemi swoich, synów. Ziemi swoich synów. Ja cały czas mam problem z tym komiksem, nazywam go Ziemia moich synów. Nie wiem dlaczego. Mam nadzieję, że jestem, nie jestem jedyną osobą, która się tak paskudnie myli. Drugi tytuł, który Interesuje mnie, chociaż niewiele tutaj w zapowiedziach o nim napisano. To jest Men Plus uh -huh. Andre Limy Araujo. To jest, to jest rysownik publikowanego niedawno przez, przez image komiksu uh -huh. Generation Gone, który jest bardzo fajny. Je, je... Rysownik czy komiks? I rysownik, i komiks. Uh -huh. to, jest, to jest taki tytuł, który. Ma klątwę scenarzysty, więc przypuszczam, że nie będzie zbyt długo się w Stanach ukazywał, ale jest zapowiedź właśnie Men Plus i wygląda okładkowo całkiem spoko, więc jestem, jestem jak najbardziej zainteresowany. Natomiast trzecią rzeczą, która jest, o, ma świetną okładkę moim zdaniem i no, zapowiada się całkiem nieźle to jest Eden Tomasza Woroniaka. Mhm. I nie wiem tak do końca o czym jest w zasadzie ten komiks, niewiele informacji znalazłem w internecie na ten temat, no ale ma cudowną okładkę i to mi wystarcza na chwilę obecną. Oczywiście jest więcej rzeczy z Team -offa, które mnie interesują, jest też w tych zapowiedziach dużo rzeczy, które kompletnie nic mi nie mówią, No, ale wierzę w to, że, że Team Off podobnie jak Kultura Gniewu, do której pewnie zaraz przejdziemy, no, to, to, jest, to są te dwa wydawnictwa, które, który, którym wierzę w ciemno praktycznie. Mhm. Ja ze swojej strony bardzo się cieszę z zakończenia Ireny, które jest wspaniałym komiksem. A także z kolejnego komiksu, który ukaże się autorstwa Marcelo Quintanelli, którego znamy z Wolframu, który mi się bardzo podobał. Bardzo mhm. fajny komiks to był. A to komiks będzie nazywał się Modlitewnik Narodowy. Mam wobec niego spore oczekiwania na pewno się chętnie z nim zapoznam. Podobnie czekam na Men Plus, bo, bo zapowiada się bardzo fajnie. I to co jest wspomniane pod koniec e, zapowiedzi, że jest szansa na znaczy że pojawi się coś, jakiś projekt zrobiony z Przemysławem Truścińskim, na co też bardzo czekam. Mhm. Plus włodzi książeczka do From Hell. Na, na dziesięciolecie pierwotnej daty premiery, tak. czyli naj, najwyższa. Ale wychodzi bośniacki płaski pies. Więc cuda, cuda się zdarzają. A skoro właśnie jesteśmy już przy bośniackim płaskim psie, to przejdźmy do kultury gniewu. No i kultura gniewu, właśnie pi, pierwsza rzecz, którą, która się rzuca w oczy, to jest właśnie ten bośniacki płaski pies. Nie, nie, prawdę powiedziawszy, dla mnie zawsze ten komiks był takim taką zapowiedzią komiksu która prawdopodobnie nigdy się nie ukaże i nigdy szczerze mówiąc nie przyglądałem się czemu, czy, czym właściwie jest ten błośniacki płaski pies ale jestem zainteresowany tym komiksem już za sam fakt, że on się w końcu ukaże hmm, oczywiście w kulturach gniewu ma dużo więcej tych zapowiedzi fajnych hmm, i pierwsza taka rzecz, która mi się rzuca w oczy i czwarta część sagi o ryjówce. O, to, to też, to też, ale e, pierwsza rzecz, która mi się tak dość mocno rzuca w oczy, to jest kontynuacja Araba przyszłości. Mhm. E, to jest jedna z zapowiedzi na ubiegły rok, która została przesunięta na obecny rok, e, jako, e, jako, że pierwszy tom spodobał mi się bardzo i... No, był taki zaskakująco udany, bo nie, nie spodziewałem się, że ten tytuł mi się aż tak spodoba. No, no czekam na tą drugą część. Wiem, że tam w, we Francji już się bodajże trójka ukazała, więc jest nadzieja na to, że w tym roku będzie tego troszkę więcej. I druga taka rzecz, też praktycznie jedna z pierwszych wymienionych przez, przez przedstawiciela Kultury Gniewu, to jest wydanie zbiorcze Fastnacht Nacht Szpiel. Marka Turka, czyli zbiorcze wydanie jego już dość, dość uznanego komiksu, poszerzone o nowe materiały, których, których wcześniej nie było. A ponieważ znam ten, znam ten komiks właśnie z tych pierwszych wydań, nie, niestety nie ocalało to w moich zbiorach do dziś, to, to z chęcią sobie przywrócę to, mhm. do kolekcji. A, natomiast... Ja się bardzo cieszę z Kinderlandu Mawila, bo cieszę się ze wszystkiego Mawila tak naprawdę. Wilson Daniela Kloesa też mnie bardzo cieszy. Zekranizowany zresztą w zeszłym roku komiks. Wademekum złego ojca, kolejna pozycja od Gaia Deli... Mm, tak. Ktoś wspominał nawet, chyba, chyba Janek Sidorowin nam w komentarzach. Muszę to odkopać. Kolejna pozycja tego autora, co też bardzo, bardzo cieszy i e, This One Summer. Na to też bardzo czekam, okładka mnie zaciekawiła. Tak, ja tutaj właśnie też chciałem powiedzieć. A i o, Przepraszam, ostatnia mm. rzecz, komiksowa, nie komiksowa. E, kolejna pozycja od Scotta McClouda. Też bardzo M ważna Making Comics, tak? Mm -hmm. e, jak, jako jedna z niewielu osób, która z, zrozumieć komiks, tak? tak. Nie, nie umiałem przez to przejść. Ja w końcu dałem radę ale to chyba w sześciu czy w ośmiu podejściach ten, ten tytuł przerabiałem. No. Making comics tutaj nie jest dla mnie jakimś priorytetem. Aczkolwiek na pewno jeśli ktoś tam gdzieś będzie miał okazję żeby mi to pożyczyć to sędzią mhm. Natomiast jeśli chodzi o. Rzecz która mnie jeszcze rzuciła się w oczy w tych zapowiedziach kultury gniewu to są klezmerzy. Mhm. Johan Swar więc, więc to już, już, już z automatu niejako jestem, jestem kupiony o pracach tego autora no, usłyszałem trochę w zeszłym roku na, na, na pewnej prelekcji i okazuje się, że jest dużo, dużo tytułów jego autorstwa które są warte uwagi i mam nadzieję, że klezmerzy właśnie będą takim tytułem a tak, to w zasadzie większość tego, co, co wymieniłeś, to co, to co jest dla mnie właśnie problematyczne w zapowiedziach Timova czy, czy Kultury Gniewu, to jest to, że tak naprawdę większość tych zapowiedzi niewiele mi mówi, albo wręcz nic. I bardzo dobrze. Tak, bardzo dobrze, ale właśnie później się okazuje, że są to naprawdę warte, warte uwagi komiksy i yy, zresztą często o nich mówimy później, później na łamach podcastu. Yy, jeśli chodzi o yy, rzeczy które robią się czyli e, kontynuacje już blis, bliskie, e, bliskie publikacji. No, trzeci tom Iwana Kotowicza mhm. z chęcią jak najbardziej i e, trzeci tom bajki na końcu świata. Jestem co prawda dopiero po tomie pierwszym ale jestem kupiony całkowicie i e, Zastanawiam się czemu nie dorzuciłem tego tytułu do poprzedniego odcinka, do rzeczy, które chciałem przeczytać, ale z jakiegoś powodu tego nie zrobiłem. Na szczęście już, już to jest nadrobione. Pierwszy tom co prawda tylko, ale, ale bardzo fajna rzecz. Więc e, jeśli chodzi o kulturę gniewu, no tutaj tych zapowiedzi jest bardzo dużo. Aczkolwiek jest to podkreślone, że to nie jest tak do końca na 2018, to raczej na półtora roku do przodu. Mhm. Przy czym, no wiadomo, nie wszystkie rzeczy muszą się ukazać w terminie, no to jest, to jest taka, taka rzeczywistość, nie mówię, że smutna czy wesoła, czy coś ten deseń, ale tak jest, tak jest po prostu i nie ma co tutaj się trzymać tego kurczowo, wszystkie, że wszystko się ukaże, ale jest na co czekać. Przejdźmy dalej, co teraz Andrzeju? Czy czekasz na coś z wydawnictwa kurs? Z wydawnictwa kurs. Y Muszę... Ponieważ ja czekam bardzo na y, cykl, który się będzie ukazywał AMA, Frederika Petersa, y, który w Polsce wydany komiks to były niebieskie pigułki albo lupus i będzie to komiks science fiction. Zapowiada się ciekawie, więc bardzo chętnie się, się z tym zapoznam. Ja natomiast, jeśli chodzi o wydawnictwo Kurs tutaj, y, przyznaję się szczerze, że jeśli... Miałbym na coś czekać z tych zapowiedzi, które tutaj zostały pokazane, to chyba tylko na Jaskółkę mhm. Andrzeja Hierzego i Elżbiety Żukowskiej, ponieważ tutaj taki te tematyka jest, jest całkiem fajna. Tutaj według zapowiedzi komiksowie jest bliżej do filmów Róża czy Wołyń Wojciecha Smarzowskiego niż Katyń Andrzeja Wajdy i co prawda może nie jestem jakimś wielkim fanem pana Smarzowskiego to jednak myślę, że no na pewno Dali by Ci do komiksu to, to, to, to, to, to lecę le le le od razu ale te, no, tematyka, ten okres okres, który, który zostanie podjęty na łamach tego komiksu Plus autorzy, którzy są bardzo fajni. E, przynajmniej Andrzej Chyrzy, no rysunkowo jest, jest bardzo, jest bardzo e, utalentowanym człowiekiem. No Myślę, że to jest tak, taka rzecz e, od Kurca, która by mnie interesowała jak najbardziej. E, natomiast... Jeszcze El Mercenario by mnie interesowało, bo to jest malarstwo olejne, smoki, nie wiadomo co. No to w powiększonym może... formacie ma być, więc tak to... ładnie będzie się... To Czytać to, to łamane może, przez oglądanie. To może fajnie wyglądać właśnie tego pytanie, czy tu będzie jeszcze przy okazji coś, poczy coś do poczytania. No, przekonamy się. To się przekonamy, dokładnie. Lecimy dalej i może wydawnictwo Scream. Mm -hmm. Tym razem. Tutaj pi pierwsza rzecz, która mi się rzuca w oczy, to są te takie wydania Predatora, Terminatora, te takie trzydziestoletnie, mm -hmm. które no, wyglądają przynajmniej fajnie. Z okładki są, są takie... Są takie ciekawe i z tego co kojarzę to będą właśnie jakieś, jakieś powiększone wydania, takie bardziej wypasione. Cieszy mnie to, że wydawnictwo Scream dalej sięga po rzeczy właśnie Alien Predator czy teraz też Terminator, które, które są po prostu dobre, a nie tak jak kiedyś na przykład TM Semic, o Alien w tytule, dawaj i wydajemy w większości dobre, bo co prawda Fire and Stone jakoś mnie mocno nie przekonało, ale, no ale te inne rzeczy, które czytałem... Od... No, nie przekonało Cię, ale nie było złym komiksem. No nie, nie było złym komiksem. No ale tak, i Predator, i Terminator no, będą takie tytuły, którymi będę jak najbardziej zainteresowany. Na pewno będą się fajnie prezentować na, na półce. Zresztą Scream Comics to jest takie wydawnictwo, które najmocniej mi się wbiło w Pamięć właśnie tym, że potrafią naprawdę zarobiście wydać, wydać rzecz zapowiedzianą. I też właśnie wydaje mi się, że to zbiorcze limitowanie Inkala, które też zostało zapowiedziane, że to będzie jakiś po prostu kosmos, jeśli chodzi o jakość wydania, no ale pewnie znając mnie, no, troszeczkę się odbije od ceny, i później dopiero będę żałował, że tego sobie nie sprawiłem. Jak już zniknie z rynku. Dokładnie tak. To jest to. Jest. To jest reguła w moim wykonaniu. Natomiast czy tobie się coś rzuciło tutaj w oczy? To bardziej? wspomniany przez ciebie Terminator i Predator. Tylko te dwa, tak? Tak, no bo jeszcze no, czekam na to, co będzie Jodorowskiego więcej. Mhm. Biały Lama, Świat Edeny, tak? które mhm. zostały już zapowiedziane. Jeszcze będzie trzeci tytuł, ale, ale na razie jest tajemnicą. No tak, to to tutaj jeśli chodzi o... Wydawnictwo Scream to tutaj tak wydaje mi się, że po prostu idą dalej tą ścieżką, którą już sobie wyznaczyli wcześniej i bardzo fajnie, e, aczkolwiek zawsze jestem też fanem tego jak ktoś próbuje sięgnąć po coś spoza swojego takiego typowego repertuaru, e, na, przynajmniej tak to nazwijmy umownie e, i dlatego też właśnie teraz chciałbym przejść zręcznie, mniej zręcznie do wydawnictwa non-stop Comics, mm -hmm. które zaskoczyło mnie bardzo mocno zapowiedzią Mister Higgins come Home. Chociaż ym, znaczy, czemu zaskoczyło? Może najpierw to dopowiem. Ym, wydawnictwo, które bardzo mocno uderzyło w imidż, co oczywiście me mega się jaram i w ogóle, no. y, ale też sięgnęło po właśnie takie tytuły jak Tank Girl, czy, czy Giant Days, które są no totalnie różne od, od siebie, ale... No, James Bond też różny trochę. Tak, tak, tylko po prostu w ofercie, non-stop comics, tej dotychczasowej, prawda, tylko trzymiesięcznej, mm, nie było dotąd takiego tytułu jak Mr. Higgins Come Home i gdybym gdyby miał strzelać, że ktokolwiek to w Polsce wyda, to raczej bym powiedział, że Egmont, bo Hellboy i w ogóle. Więc to jest taka zapowiedź, która mnie zaskoczyła bardzo mocno. Tak, a naprawdę nie zaskoczyło Cię, że jak Amerykanie dostaną jeden zeszyt, to my dostaniemy pierwszy tom znaczy, Oblivion song? Znaczy, to, to, jest, to jest inna sprawa, bo to, że Oblivion Song może się, może się w Polsce ukazać, to przeczuwałem. Ale, że dostaniemy od razu cały tom w momencie, w którym... Amery... Trzeba kupić i pisać spoilery na cyberze. Tak, w momencie, w którym Amerykanie będą mieli tylko jeden zeszyt, no to jest jednak, to jest, tak mi się wydaje, coś nowego na naszym rynku przynajmniej. Nie, nie, nie kojarzę takiej sytuacji, żebyśmy my mieli coś wcześniej amerykańskiego niż Amerykanie, więc tutaj no trzeba powiedzieć, że wydawnictwo Nonstop Comics ma, ma dobre układy z Diamondem i z Imidżem. Natomiast jeśli chodzi o inne takie zapowiedzi, to Wej też jeszcze mi się podoba jako, jako taka ciekawostka, którą z chęcią bym sprawdził. Natomiast Nonstop Comics głównie postawiło na kontynuację. A czekasz na Janitor, Bartosza Sztybora? Znaczy no, no janitor to jest taka rzecz, która została zaznaczona, że gdzieś tam w drugiej połowie roku, jeszcze nie do końca wiadomo kiedy, więc, więc na razie poczekam na to. Na... W czerwcu. W czerwcu. Nowe tytuły, nad którymi wciąż pracuję. I potem eee. we wrześniu kontynuacja no Bonda Jane, to czyli no, nauczymy. No właśnie, w czerwcu y wydaje mi się, że po prostu podadzą kolejne zapowiedzi, przynajmniej ten, tak, tak to zrozumiałem. Y ale tak, No jest to, jest to rzecz, która, która też może w drugiej połowie roku może zwrócić moją uwagę. Na razie podoba mi się w Non Stop Comics to, że co prawda, ich zapowiedzi na styczeń, maj kompletnie się różnią od tego, co po pokazali w swoich wcześniejszych zapowiedziach. Znaczy, kompletnie się różnią. Tytuły są te same, tylko daty się mocno pozmieniały. Mm, ceny troszeczkę idą w górę, jeśli chodzi o te komiksy, które się y, będą ukazywały niedługo. No ale zapowiedzieli na styczeń, maj tego roku y, tak naprawdę trzy nowe serie. Serie, nie serie. Y, I. Każda z nich jest taką, którą bym z chęcią sprawdził, więc kontynuują, kontynuują trend wybierania tytułów, które z chęcią bym sprawdził. Tak jak chyba już wspominałem z wszystkich tytułów non stop Comics dotychczas wydanych, chyba tylko po sięgnąłem. Myślę, myślę, myślę, tak tylko po sięgnąłem, bo kompletnie nie moja bajka. Mhm. No a tak to oprócz tego no absolutnie wszystko. To lećmy dalej. Mucha Comics i Mucha Comics, która udostępniła najpierw na swoim Facebooku taką grafikę mm -hmm. z fragmentami okładek i oczywiście i internetowi detektywi z Forum Gildi zaraz zaczęli e, interpretować co, co to, co to tam te wszystkie rzeczy się y, y, oznaczają. Y, y, w końcu dostaliśmy pełną listę tych zapowiedzi i też tutaj w tych zapowiedziach, jak dla mnie, wielkich zaskoczeń nie ma. Tak na dobrą sprawę. Nie. Ponieważ wszystko e, oprócz The Empty Man, swoją drogą Kalena Bona, e, to, to, jest, to jest taka... Już trzy tytuły. To jest, hmm. W każdym razie w, oprócz tego, to wszystkie rzeczy już zostały wcześniej jakoś z, zaznaczone, że będą lub też prawdopodobnie będą. No ja i tu, się cieszę z kontynuacji tak naprawdę. Cieszę się dalej z True, cieszę się z Haroukantem. Tak, tutaj w tych zapowiedziach... mam po angielsku, więc... Tutaj w tych zapowiedziach właśnie są dwa tomy, czuję, jest, jest jeden tom Harrow Kanty. No ja się cieszę z kontynuacji oczywiście. Uncanny Exforce czy Immortal Iron Fist, ale to było absolutnie wiadome, że, że te tytuły się przyjmą. Fajnie, że Goddamn wychodzi. Tak, tak. fajnie, że Gadden wychodzi, tylko szkoda, że w Stanach to nie wychodzi mm -hmm. dalej i mogłoby się to troszeczkę zmienić. Cieszę się też bardzo z tego, że The Fade Out będzie w jednym, w jednym grubym tomie, że nie wydawnictwo Mucha nie pójdzie w takie trzy, trzy cieniutkie wydania, jakie, jakie się ukazały w Stanach. Dissender mnie mega cieszy, nawet... Zaprzestałem kupowania wydań amerykańskich, żeby, żeby sobie przejść na polskie. No, generalnie jest tutaj dużo, dużo fajnych rzeczy, aczkolwiek e, jeśli chodzi o muchę komiks, no to tutaj standardem jest to, że z tych zapowiedzi na pierwsze półrocze e, nie wszystko uda się wydać, bo, bo to, jest, to jest już po prostu taka tradycja, że jeżeli mamy tutaj w zapowiedziach 16 tytułów, e, podane w kolejności, w których wydawnictwo chciałoby je publikować, to. Osobiście uważam, że jak się uda wydać z nich 12 to będzie już dobry wynik, ale trzymam kciuki za, za jak najlepszą, za jak najlepszą skuteczność i przejdź, przejdźmy do kolejnego wydawnictwa i tym kolejnym wydawnictwem niech będzie planeta komiksów. Czy tutaj coś ci się rzuciło w oczy? Że jest szansa na trupie gotki jest szansa na trupie, gadki tak. To jest też taka rzecz, która najbardziej mi się rzuciła w oczy, jeśli chodzi o te zapowiedzi. Tutaj oczywiście jest informacja kolejna o tym, że wydawnictwo będzie się starało o publikację drugiej części Black Kiss. Wiemy już to, co wiedzieliśmy wcześniej, czyli że będą kolejne odsłony The Boys, że będą kolejne odsłony Amuletu. Dowiadujemy się, że będą przymiarki do Polish Pornographics 2. no A oprócz tego pojawiły się takie luźne zapowiedzi bez konkretnych tytułów, dwóch jednotomówek, jednej dłuższej serii. Tutaj jest, aczkolwiek można interpretować to, to niejako nie dwojako wręcz. Tutaj posłużę się cytatem, że wydawnictwo Planeta Komiksów planuje jedną dłuższą serię. Na razie nie można zdradzić niczego, poza tym, że powinno się podobać fanom horroru i to takiego, który gęsto spływa krwią. I czemu mi się to kojarzy z Krost? Nie wiem, ale być może, być może po tych takich już domysłach kilkuletnich, że, że wydawnictwo Planeta Komiksów sięgnie po kolejny tytuł Garta to może się to wreszcie spełni. Natomiast to, co rzuciło mi się w oczy, a właściwie nie rzuciło mi się w oczy, to jest to, że nie ma tutaj informacji o na przykład drugim, drugim tomie Green Horneta. I to jest taka zastanawiająca rzecz, czyżby... Czyżby, nie, nie wiem, nie przyjął się ten tytuł jakoś szczególnie dobrze? No Patrząc na to, że to ma tylko dwa tomy, to jestem przekonany, że, że ten drugi tom się ukaże, no ale jako, że nie został tutaj nigdzie wspomniany, to może to troszeczkę potrwać na przykład. Kolejne wydawnictwo, które udostępniło swoje zapowiedzi na Zinjolu i tutaj oddaję Tobie głos, Mandioka. Mhm. Jeśli chodzi o Mandiokę bardzo się cieszę z serii Pet, która się będzie ukazywać. Która, była, która jest zapowiadana jako um, jak to określić, brazylijscy X-Men. Ale liczę, że z tą jakby z tym południowoamerykańskim podejściem, które jest mocno bezpośrednie, dostaniemy bardzo bardzo ciekawą historię. Jest o mutantach, dziwadłach, urban animals. Jest to komiks Martina Gimeneza. Ciekawi mnie to. Okładka też jest dość, dość ciekawa. I no czekam też na kolejne rzeczy, które się będą od Mandioki pokazywać. Bardzo mnie cieszy kontynuacja Baras, bo jest to bardzo fajny komiks. I Kocia Skórka też Zapowiada się na bardzo fajną opowieść graficzną. Także Mandiokę w ciemno. No, ja. ja taki fanfakt, ja, gdy zapowiedziano, gdy, gdy wydawnictwo Mandioka zapowiedziało faw wydanie faweli w kadrze, mhm. nie, nie spojrzałem na okładkę, nie spojrzałem na nic, po prostu zobaczyłem fawela w kadrze, uznałem, że, aha, kolejny komiks sportowy, to nie jestem jakoś szczególnie mocno zainteresowany. Teraz się muszę z tego bardzo mocno wycofać. Fawela w każdym naprawdę jeden z fajniejszych komiksów, jaki, jakie czytałem ostatnio, więc, no o ile Baras nie jest tytułem, po który jakoś szczególnie mocno chciałbym sięgnąć, ale właśnie te inne rzeczy, które tutaj w zapowiedziach się pojawiły, no z chęcią zwrócę uwagę, właśnie zwłaszcza na te na tych mutantów z Brazylii, bo to brzmi naprawdę bardzo fajnie. I jeszcze jedno wydawnictwo. Tutaj zapowiedzi są bardzo nieduże, nie ale są z, zaskakujące. Czyli wydawnictwo komiksowe. Ponieważ wydawnictwo komiksowe, e, Wojciech Szot na łamach Ziniola powiedział, że planuje wydanie tylko sześciu komiksów w tym roku. Będą to wszystko tytuły e, polskich autorów. No i oczywiście tutaj zaraz oczywiście dojdziemy do tego co, co, co zostało zapowiedziane, ale oczywiście zaraz pojawiła się taka dyskusja, że dlaczego, co się dzieje, czy sprzedaż nie, nie, te, nie najlepsza. No i dopiero później się okazało, w innym miejscu zresztą, że tam w wydawnictwie komiksowym trwa reorganizacja. Która jest połączona, jest związana z portalem Gildia, ze sklepem Gildii. no tam, tam dużo rzeczy się dzieje. No i na chwilę obecną, po prostu te wszystkie zagraniczne tytuły, które wydawnictwo komiksowe zaczęło, to prawdopodobnie dopiero w 2019. więc przyjdzie nam. przepraszam, przyjdzie nam troszeczkę czekać na, na kontynuację co niektórych rzeczy, jak na przykład. E pewnego razu we Francji, zdaje się, czy Azymut. No ale wydaje mi się, że są to tytuły na tyle fajne, że, że warto poczekać. Natomiast to, co zostało zapowiedziane, to będzie Janina Sztyb Sz Szubur. Janina Szubur autorstwa Daniela Chmielewskiego. Wiedziałeś to tak, jakby to było Janina. Nie, ja, Nina Szubur Daniela Chmielskiego, które będzie komiksową adaptacją powieści Anna In w grobowcach świata, Olgi Tokarczuk. No i to, to jest taka rzecz, która jest chyba tegoroczną totalnie, nie nostalgią, że, że to będzie ten tytuł najbardziej promowany. I, I mam nadzieję, że okaże się też bardzo dobrym tytułem. Na pewno ma bardzo, bardzo fajną okładkę. Natomiast inne rzeczy, które zostały zapowiedziane, to będą trzy tytuły z konkursu gildii. Będzie zwycięska praca Anny Krztoń i Tomasza Grzędzieli, Będą, będzie też nagrodzona praca Małgorzaty Kulik, tutaj um, tytuły um, Sylwetki i Cienie czy, czy um, Czarna Studnia um, Judyty Sosny i Igo, Igora Jarka, który też został nagrodzony w konkursie gildii, no, ty, tytułów tutaj zapowiedzianych nie ma jakoś szczególnie dużo. No ale wydawnictwo komiksowe w ubiegłym roku pokazało, że te polskie komiksy potrafi wydać bardzo ciekawe. Więc tutaj też z pewnością zainteresuje się mocniej tymi tytułami. Zdecydowanie najbardziej właśnie ja, Nina Szubur. No ale reszta też wygląda całkiem ciekawie. Zwłaszcza ten komiks Anny Krztoń. To będzie chyba jej taka pierwsza, taka super oficjalna. Rzecz, rzecz w Polsce. Na koniec do, dorzucę tylko komentarz z Ziniola. Same badziewie. Pozdrawiamy. E, oczywiście się nie zgadzamy z tym, więc tych zapowiedzi jak widzicie jest bardzo dużo. No, zeszło nam pół godziny na, na to, a wymieniliśmy tylko część rzeczy. Oczywiście są też zapowiedzi wydawnictwa Egmont, są zapowiedzi Taurusa, które się nie publikowały na Ziniolu, tylko tam można je sprawdzać na bieżąco w miarę na, na Facebooku. Wciąż Taurus ma problemy z pewnymi tytułami, ale za to inne wychodzą całkiem regularnie. Tutaj Okko, tom czwarty, myślę, że w kolejnym odcinku podcastu będę się, będę się mógł pozachwycać tym, tym tytułem. Więc sprawdzajcie co tam się ukazuje, chyba jeszcze Studio Lane coś, coś zapowiedziało, czy mi się wydaje, nie Studio Lane nie, ale na pewno kolejne kompletne akta z Dreda będą w styczniu, jeśli, czyli wydawnictwo, ojojoj, uciekło ongryz. No a więc ty, tych zapowiedzi co moment się tutaj dużo pojawia, ja jeszcze tak od siebie chciałbym dorzucić rzecz, która, która te, dopiero teraz przyszła mi do głowy, czyli wydawnictwo JPF które w marcu startuje z Dragon Ball Super i w tym roku też na pewno się pokaże Akira w nowych wydaniach. I to są takie dwa tytuły po które na pewno sięgnę. Jeden z czystego sentymentu i mam nadzieję że po, po pierwszym tomie już będę, będę przekonany co do dal, dalszych, dalszych zakupów. Natomiast Akira no jako jedna z najlepszych mang w ogóle ever no to, to też warto mieć. Zwłaszcza że te stare wydania to ani, ani nie były jakieś szczególnie poręczne, ani teraz nie są też szczególnie łatwo dostępne. Natomiast przejdźmy do komiksów y, już wydanych, które czytaliśmy i nam się podobają, bądź też nie. Więc Andrzeju, co tam masz ciekawego? Ja zacznę od komiksu, który mi się bardzo podobał. I jest to Miazma, przez którą miałem, miałem pewne podejrzenia, że trzeba będzie edytować listę najlepszych zinów, w 2017 roku, bo wyszła na sam koniec roku. Natomiast do mnie dotarła już w 2018. No jest, Jestem zachwycony. Jest to yy, komiks produkcji polskiej. Jest, jest przepięknie wydany, kupowałem bezpośrednio od autorów, co też bardzo yy, polecam. Za scenariusz odpowiada Mateusz Wiśniewski, za rysunki, okładkę i skład Łukasz Mazur. I jest to pięknie wydany komiks, a jeśli chodzi o kupowanie bezpośrednio od autorów, to dlatego, że dostaje się naklejki, ja dostałem naklejki, było zapakowane w piękną czarną kopertę, bardzo o, mocno... Za... Właśnie chciałem zapytać, czy też dostałeś czarną kopertę? Tak, tak, też dostałem czarną kopertę i mam podpisy autorów z tyłu. Przechodząc do samego komiksu, już wam zaspojlerowałem, że mi się podoba, natomiast możecie go jeszcze kupić w warszawskim centrum komiksu i w Gildii, ponieważ bezpośrednio u twórców się nakład wyczerpał. Więc zróbcie to jak najszybciej, zanim Krzysiek wykupi. Już widzę, że tam grzebiesz na telefonie, żeby kupić ten komiks. OK. I słusznie, jeśli chodzi o miazmę, opowiada o um, jakby konsekwencji historii e, e, Szczurołapa e, z Hamel, kojarzysz? szczurołapa, co tak, tam tak, tak, szczury tak. wyprowadził, a potem dzieci wyprowadził, bo mu nie zapłacili. Mhm. Dlatego płaci się wykonawcom usług. Muzykom, filmowcom i całej reszcie. E Byłem pod wielkim wrażeniem, jak dużo y rzeczy... M może zacznijmy od tego szczurołapa, bo y to jest okres panowania trochę, czarnej śmierci y w Europie i y Jedna z teorii tłumaczących to ludowe podanie jest taka, że dzieci po prostu zginęły w wyniku epidemii, a żeby jakoś sobie to zracjonalizować, bardziej się pogodzić, powstała historia, że zostały wyprowadzone przez szczurołapa, żeby mieć wroga, którego można sobie obwiniać o to. I o tym jest historia opowiedziana w komiksie o problemach, które to spowodowało. I jestem pod wielkim wrażeniem, jak na takiej ilości stron można upchnąć tyle rzeczy związanych z tym okresem w Europie, bo już zaczynamy pierwszy kadr tak naprawdę i od razu widzimy flagelantów, czyli biczowników, ruch, który się bardzo spopularyzował w trakcie epidemii, ponieważ była to kara za nasze grzechy, bla bla bla i, to, i tak dalej. E, pojawiają się do, doktorzy. Wszystkie te rzeczy związane z... Y, mm. Doktorzy to byli ci z tymi takimi tak, maskami tak, tak, podróżnymi? Tak, tak, tak. No. E, w, wszystkie rzeczy związane z e, jakby kulturą, która się wytworzyła wokół e, czarnej śmierci. Pojawia się też e, motyw prześladowań, które też, ponieważ wybuchła czarna e, śmierć, to pewnie Żydzi byli temu winni. No, jak zawsze. <laughs> Zwłaszcza w Niemczech. I, I to też się tutaj pojawia. I niesamowicie jest to opowiedziane, jeśli chodzi o warstwę graficzną, okładka to jest. Kosmos mógłbym bardzo dużo słów użyć na ten temat. Bardzo wiele niecenzuralnych, których staramy się tutaj nie używać. Jest ekstremalnie dobra. Gdyby kiedyś była możliwość e, oczy, zakupu, oczy, wydruku. Możecie się z radości. Tak, tak, tak, <grym> oczywiście. To słowa powszechnie uznane za obelżywe, ale jak najbardziej e, pozytywne. Gdyby kiedyś była możliwość dostania wydruku tego, z wielką chęcią. Powiedziałbym sobie nad łóżkiem. Może by to dziwnie wyglądało nad łóżkiem. Tak czy siak, bardzo mi się podoba. Mhm. Graficznie jest, jest niesamowity sposób y, kolorowania i nadawania y, faktur wszystkiemu przez y, Łukasza Mazura strasznie podbija klimat tego, co się tutaj dzieje i y, bawienie się szarością, bielą czernią, bardzo, bardzo mi się podoba. Jestem pod wielkim wrażeniem, graficznym komiksu rozkładu kadrów. Y, to kiedy mamy białe tło i na przykład kadr zachodzący na kadr, także. Y, pod spodem mamy, jakby tak odbieram ten kadr, akurat w połowie komiksu, znaczy w połowie e, wydania jesteśmy, kiedy ktoś leży na bruku, i pod tym kadrem jest kawałek kadru, gdzie jest bruk. Strasznie mi się pod to podoba, i dodaje takiego mm, dodatkowego smaczku, jakby głębi e, tego wszystkiego, co się w środku znajduje. Zachwycony jestem jeśli chodzi o y, graficzne podejście, z tyłu mamy jeszcze trochę szkiców, kawałek scenariusza widać, sposób rozkładu plansz, super sprawa. I ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć przy tym komiksie, to jest tytuł, Miazma. I tytuł był dla mnie tak złożonym problemem tutaj, y, że jestem pod jeszcze większym wrażeniem. Samego tytułu. Mhm. Tak naprawdę, bo mamy zarówno e, miazmę i te miasmatyczne mm, opary, które dotyczą. E, Miasmaty, które dotyczą oparów, odoru e, z rozkładających się szczątków, czy, czy zwierzęcych, czy roślinnych. Co też jest bezpośrednim nawiązaniem do jakby powietrza, które panowało w czasie epidemii, ale miazmaty istniejące też w, w mitologii greckiej. Zaczęło się od tego, jak Atreusz król Myken podał swojemu bratu um, trójkę jego synów, i no. później przyniósł ich głowy, i bogowie no. No na no Olimpie. Biedek. Tak, i bogowie na Olimpie byli jak nie, no, stary przykiałeś pałach teraz całkowicie. I wtedy miasma była czymś jakby taką skazą, bo to, to słowo bezpośrednio to oznaczało w Grecji splamienie skazę. Cały jego ród był splamiony i w przyczyny wszystkich nieszczęść e, brały się z tego, dopóki nie było zadość uczynienia. I tak samo tu odniesienie tej miazmy do szczurołapa, że oni zrobili coś złego, bo mu nie zapłacili za to, co miał zrobić, jest bezpośrednim efektem tego. Są wszystkie złe rzeczy, które się dzieją w tym komiksie. To jeszcze powiedz, ile, ile zapłaciłeś za miazmę? Nie pamiętam. Nie pamiętam. Albo 15, <śmiech> albo 20 zł. W każdym razie niedużo. I z tego, co widzę na sklepie Gildii no, no jest to cena niewygórowana, więc... Zwłaszcza za taki koniec. To, to jest wspaniałe. Życie. Więc ja to sobie oczywiście pożyczam, gdyż, mm -hmm. gdyż ponieważ muszę mieć jeden dodatkowy powód, żeby, żeby to zamówić, jak, tak jakbym już nie miał wystarczająco ich dużo. Natomiast jeśli jesteście zainteresowani, to czym prędzej się, się... <gucze> pośpieszcie, gdyż ponieważ to się może szybko skończyć, nie wiadomo, czy będzie do dróg, oby był. W każdym razie, Miazmę polecasz. Zdecyd Bo bardzo polecam i jest to bardzo mocny kandydat do Złotych Kurczaków, według mnie. I okładka roku? No, okładka to znowu. Again. W zeszłym roku Łukasz Mazur y też dostał nagrodę za najlepszą układkę. I nie zdziwię się, jak to się w tym roku powtórzy, ponieważ no, jestem pod wielkim wrażeniem. Komiksu połączonego trochę z czasami z czymś, co wygląda jak drzeworyt. Super jest. I to jest komiks, który za każdym razem jak czytasz, znajdujesz w nim coś nowego. Plus sposób graficznej narracji jest, jest niesamowity. Bardzo no, polecam. To jak na historię, ile 20-stronnicą no tak. jest chyba dość dużym osiągnięciem, tak mi się wydaje. No więc 20 po... stron chyba ma wszystko, a sama historia jest na 18 albo 16. Nie, nie, no ale tak Każdy, Krzysia... w każdym razie pożyczam. E, <laughs> natomiast. E, a wy kupujcie. Dokładnie, tak. Natomiast jeśli chodzi o tytuł, o którym ja chciałem powiedzieć, parę słów to jest. E, tytułem słowem wstępu. Bardzo lubię w wydawnictwie Mucha Comics to, że pomimo tego już ostatnio sięgnęli po więcej tytułów z Marvela czy takich najbardziej rozpoznawalnych tytułów z Image'u, wciąż od czasu do czasu pojawiają się w ofercie tegoż wydawnictwa takie rzeczy mniej znane wręcz anonimowe w Polsce i za, taki, za takie uznaje chociażby właśnie wspomniane wcześniej Haro Kanty, które wydaje mi się, że sama już zapowiedź publikacji tego tytułu w Polsce była dość zaskakująca. No i właśnie niedawno okazało się obok Jupiter's Legacy, obok kolejnego tomu Sagi, czy właśnie obok kolejnego tomu Harokanty, ukazało się także Pottersfield, Cmentarz Bezimiennych, autorstwa Marka Wade'a i Pola Azakety. I, I o ile obaj autorzy są już w Polsce dość rozpoznawalni, Paul Azaketa chociażby z rysunków do Outcasta, Mark Wade, no, to, jest, to jest jednak uznany scenarzysta z wieloletnim dorobkiem, który Częściowo głównie ten, ten super, ta, ta super bohaterstwa część się ukazywała w Polsce. Natomiast Cmentarz bez imiennych to jest tytuł zamknięty w jednym tomie, który opublikował Boom Studios. Mark Waite swego czasu w Boom Studios dość mocno się łokciami rozpychał. Tam była seria Irady Mabel, czy ta druga, która gdzie się ukazywał obok Incorruptible zdaje się nazywa, e, się nazywała i Pottersfield Cmentarz Bezimiennych jest taką miniserią, którą Mark Waite tam gdzieś przy okazji właśnie zrobił o czym jest e, Pottersfield? Pottersfield opowiada o e, o Johnie Doe John Doe, jak, jak wiecie jeśli nie wiecie to szybko wyjaśnię John Doe to jest takie amerykańskie określenie dla Denata, któremu nie można określić e, tożsamości. No, łatwiej niż u nas, bo on się pisze nieznany, nieznany. U nas, jest N, u nas jest NN, tam jest John Doe, jeżeli jest to kobieta, to jest Jane Doe. No więc głównym bohaterem komiksu jest mężczyzna, jak najbardziej żywy, który się nazywa John Doe i on jest, on jest właśnie takim anonimowym człowiekiem, bardzo nikt nie wie dokładnie kim on jest, skąd się wziął. On po prostu pracuje na zasadzie takiej, że przychodzi na pewien cmentarz, który właśnie nazywa się Pottersfield. Tam są składywane ciała osób, których właśnie nie, nie udało się ustalić tożsamości i on ustala kim, kim te osoby były, dowiaduje się jak zginęły i często rozwiązuje właśnie niejedną, nierozwiązaną dotąd sprawę kryminalną. Jego działalność oczywiście no, nie wszystkim się podoba. I właśnie komiks opowiada o tym, że tajemniczy John Doe no, naciska na e, odciski paru, paru osobom, z którymi nie do końca warto zadzierać. No i tak w pewnym momencie otrzymujemy właśnie e, taki fajny miks taki, takiego kryminału z historią e, sensacyjną. Rozpo, rozpoczyna się dość dużo strzelania bijatyk, ale wszystko to zostało rozpisane w taki bardzo fajny sposób. Historia jest mega klimatyczna, to co mi się w niej podobało to jest właśnie to, że Mark Wade od samego początku do samego końca, chociaż tutaj nie ma jakoś szczególnie długiej historii, Pottersfield ta główna miniseria miała tylko trzy numery po 20 stron, więc to jest historyjka na 60 parę parę stron nie, nie jest jakoś szczególnie mocno rozbudowana, ale Markowi Wade'owi udało się na przestrzeni no, na tak niedużej przestrzeni, przyznajcie. Um, rozpisać historię, w której każda postać jest wyraziście zarysowana. Można o niej dość dużo powiedzieć. Oczywiście oprócz samego Joh Johna Doe. Um, te wydarzenia mają taką dość, dość, dużą, um, dość dużą dynamikę są logiczne, nie ma tutaj takich momentów, w których zastanawiamy się, ale jak on to zrobił, czy coś w ten desen, więc pomimo tego, że jest taka tajemnica gdzieś tam w tle i można nawet przez moment odnieść wrażenie, że ten John Doe jest jakąś taką troszeczkę naturalną postacią, to jednak wszystko, Mark Waite wszystko fajnie trzyma w, taki, w takich klamrach, żeby ta historia się nie rozlazła i Wydaje mi się, że mu się to udało. Ta miniseria główna jest taką, taką satysfakcjonującą lekturą, krótką, ale intensywną, bardzo fajnie narysowaną. Jeżeli sięgnęliście po którykolwiek Tom Outcast, to tutaj Paul Azaketa robi dokładnie tą samą robotę, czyli jest bardzo fajnie. Jeżeli lubicie oczywiście takie dość mroczne, kryminalne klimaty, nie ma tutaj może tych takich małych, małych, kadrów, które są dość charakterystyczne dla Outcasta, ale i tak jest, jest całkiem fajnie jeśli chodzi o warstwę graficzną, jest odpowiednio brudno, jest odpowiednio mroczno. Hmm, historia, tak jak już wspomniałem, trzyma się kupy, nie jest za długa, ale też nie sprawia wrażenia jakiejś szczególnie krótkiej. No i generalnie hmm, ten tytuł, który w momencie zapowiedzi był dla mnie kompletnie nieznaną rzeczą. No, okazał się właśnie jedną z, taką faj jedną z fajniejszych e, premier e, wydawnictwa Mucha, Mucha w ostatnich e, tygodniach, miesiącach, e, co wydaje mi się jest takie trochę nie, nie bez znaczenia, ponieważ Mucha Comics wydaje bardzo dużo fajnych tytułów po prostu i wydawało mi się, że te Pottersfield może gdzieś tam zginąć totalnie wśród właśnie kolejnych S.A.C., kolejnych Odsłon Chu, czy Ankeny Exforce, czy, czy innych Marveli. No ale jednak jest to taki tytuł, który zapamiętałem. Czytałem go już jakiś czas temu. No i gdy zastanawiałem się nad tym o czym powiedzieć by tu właśnie w dzisiejszym odcinku to, to była jedna z dwóch rzeczy, które mi się od razu nasunęły. Na myśl bardzo polecam. Jest to też o tyle ciekawe, bo cena okładkowa to jest 45 zł. Jeśli chodzi o wydawnictwo Mucha, to mamy tutaj ten taki standardzik, czyli twarda oprawa takie godne, można powiedzieć, wydanie. W środku jest zastosowany inny rodzaj papieru niż, niż standardowo w komiksach Muchy. Nie mamy tutaj kredy, tylko jest ten jak to się nazywa offset to taki taki nie do końca gładki papier ale zaskakująco fajnie to pasuje właśnie do tego typu opowieści. No i też myślę że miało pe, pewne przełożenie na cenę okładkową. Tak jak wspomniałem 45 zł całkiem fajne całkiem fajna cena atrakcyjna. I myślę, że zdecydowanie warto dać szansę temu tytułowi. Jeśli lubicie na przykład Daredevil'a, Marka Wade'a, to w tym tytule jest troszeczkę, tro, troszeczkę z, te, z tego komiksu. Moim zdaniem zdecydowanie warto. Więc, więc też jak najbardziej polecam. To ja pożyczam. Okej, okay. nie ma problemu. Natomiast... E... Jako, że 52... Dokładnie 52 no to o czym tutaj można by powiedzieć dzisiaj, prawda? Dokładnie. No i jako że w odcinku 2814, tak? Tak, 2814 będziemy rozmawiać o Zielonej Latarni. Dokładnie tak. Może w tym momencie, może wtedy gdy osiągniemy taką liczbę, będzie już więcej niż jeden komiks z, z, z Zielonymi Latarniami w Polsce? A, okej. Okay. Natomiast no 52, więc jako, że obaj jesteśmy tacy, jeżeli postawić nas pod ścianą i wybierać Marvel czy DC albo śmierć, to... Śmierć. Nie, ja, je, ja bym jednak wybrał DC, gdyż, ponieważ lubię żyć. No ale tak, jesteśmy tacy bardziej pro-DC niż pro-Marvel i właśnie chcieliśmy troszeczkę opowiedzieć o tym, skąd to się wzięło. Znaczy, też warto zwrócić uwagę, że po pierwsze jesteśmy pro-dobry komiks. A dopiero później jest jakaś reszta podziałów mhm, i tak. nie chodzi o dobry komiks, który jest wiecznie nieodżałowany, bo lubiłem po niego chodzić co piątek do kiosku. Ja również. Mm. Tak. tak, ale oczywiście no, jesteśmy fanami dobrych komiksów, ale też na tych trykociarzach się jednak wychowaliśmy. Jakby nie patrzył? Od tego się zaczęło to takie nasze uwielbienie do komiksów i no, trykociarze w Polsce kiedyś to było... Marvel, DC, no, no dzisiaj zresztą też te, tam te inne wydawnictwa się tylko tak nieśmiało przebijają, typu czarny młot. No ale zaczęło się od Marvel, Marvela i DC u mnie w czasach TM-semika, u ciebie później. Mnie też w czasach TM-semika, ale tak wtedy było. Wtedy wszyscy to czytali po prostu. Mhm. Wie, więc też czytałem, chociaż też wtedy wolałem już troszkę DC. No Natomiast znacznie później, przy świadomym wyborze kontynuacji czytania komiksów, o, wtedy się zmieniło i ustawiło na stricte No, U mnie, e, jako że właśnie ja zacząłem lubić to DC bardziej już w czasach TMC Mika, to e, powiem także że tym pierwszym, absolutnie najbardziej pierwszym moim komiksem ever, Czyli jeszcze nawet przed Kaczorami Donaldami był The Amazing Spider-Man. Jeden z zeszytów i to cały czas z taką łezką w oku wspominam, że mega mi się ten komiks podobał, chociaż ni cholery go wtedy nie zrozumiałem. To był komiks, w którym Spider-Man prał się z pumą w górach. On był taki powiększony, jeśli chodzi o ilość stron, bo miał 68 stron. Na okładce był Spiderman w czarnym kostiumie, nad nim, nad nim stała, stała puma. W środku tego czarnego kostiumu nie było i byłem troszeczkę zawiedziony, ale generalnie jeśli chodzi o pełne zrozumienie tej historii, to trochę mi to zajęło. Pamiętasz, że czytałeś zabójczy Żart za dzieciaka, a później go sobie odświeżyłeś, jak trochę więcej wiedziałeś? Dokładnie, dokładnie. To jest ten, to jest ten typ historii. I o ile jako ten pierwszy komiks w ogóle będę cały czas wspominał z sentymentem tego Spidermana, to o tyle pierwsza seria z TM Semika, która mi się naprawdę mega spodobała i byłem w stanie ją zrozumieć od początku do końca, to był i tutaj zaskoczenie, bo nie Batman. Superman. Superman. Tak, zdecydowanie mi się najbardziej z tych wszystkich komiksów z TM Semika podobał Superman. Ze względu na to, że mm, to zresztą do dzisiaj mi zostało, bo te, te rzeczy z, lat, z końcówki lat 80. i z początku lat 90. z Supermanem ja cały czas bardzo mile wspominam, ponieważ to był czas, gdy były cztery tytuły z Supermanem wydawane w Stanach. One się dość mocno przeplatały. Co prawda, nie tak jak pod, pod koniec lat 90. w Stanach, że trzeba było czytać wszystkie po kolei, bo inaczej się nie miało pełnego obrazu, tylko no one były wydawane równolegle, tam pewne wątki się gdzieś tam przeplatały, ale każdy był dla siebie i była, to był czas, gdy obok Supermana Lois Lane i, i Jimmy Olsen byli cały czas bardzo ważnymi postaciami w komiksie, Perry White czy cała masa innych mniej znanych drugoplanowych postaci i one naprawdę odgrywały ważną rolę, bo w dzisiejszych komiksach, no okej, okay, teraz, teraz Lois Lane znowu jest ważna. No ale przez całe New 52? Tam, tam... W czasie New 52 te komiksy nie były specjalnie ważne. Tak, więc to... tak, tak, ale też. No, przez całe New 52 to w ogóle Superman to. Ach, no, no, w każdym razie. Odkąd Stracinski zepsuł Supermana, to. Tak, to, to, było, to było straszne. Niemniej, wracając do cza czasów TM-Semikowych, właśnie. Takie tytuły jak Blackout, gdy Superman stracił pamięć i wylądował na wyspie, który, który, którą później jak, jako bohater powiedzmy w pewnym sensie zdobył. Czy, czy tytuły, teraz mi już umykają tytuły historii poszczególnych, ale było, że cały budynek Daily Planet został przeniesiony do piekła i tam walczyli z demonami tak, I był, to nie były lata 70. Tak, to nie były lata 70. Był na przykład ten m, jubileuszowy, zdaje się, e, e, zeszedł, w którym Superman łączył siły z Robinem i, i razem walczyli z wampirami. No te, te, te rzeczy mi się tak strasznie podobały. No a później nastąpiła śmierć Supermana, czyli moje pierwsze wow jeśli chodzi o komiks, bo kurna zabili Supermana, nie? Wtedy jeszcze myślałem, że... Że śmierć istnieje w że, że śmierć w komiksach faktycznie coś znaczy, ale to było wtedy takie wow. No, wtedy jeszcze znaczyła to, dopiero Superman zabił śmierć. Dokładnie tak. I, i właśnie ten Superman zawsze jakoś na, podobał mi się najbardziej. Później e, odkryłem w sobie też e, miłość do tych m, mniej typowych historii z Batmanem, czyli Shadow of the Bat, czyli Legends of the Dark, Dark Knight. Te, te rzeczy, które właśnie były m, już wtedy takie... Z boku kanonu, że tak to ujmę, czyli prezentowały jakieś historie poboczne, czy, czy z przeszłości. Jak ostatni z Arkham. Tak, tak, dokładnie. I, i to też mi się właśnie, czy, czy chociażby zabójczy żartną, no, który mi się podobał za dziecka. Kilkanaście lat później się okazało, że o Jezus Maria, co to jest. Nie? Znaczy dalej uważam, że jest to fajny komiks, tylko dziwnie Trochę głębszy niż myślałeś tak, wtedy, o Batman, fajnie. No o Batman, leją się, he, spoko Joker, a teraz jest takie o no no no. Trochę mi, tam ja trochę mi tam umknęło z tej pierwszej lektury, prawdę mówiąc. No i właśnie od, od tego czasu mm, jestem taką osobą bardziej... Pro DC, bo nie, nie mówię, że za dziecka te Marvele mi się nie podobały X-Menów, zbierałem też bardzo, z bardzo dużą chęcią, tylko w, w polskich X-Menach mega mi przeszkadzało to, że co trzeci numer były jakieś przeskoki totalne, o ileś tam lat do przodu, bardzo mi przeszkadzało, przeszkadzała mi mnogość postaci, która w miesięczniku się nie sprawdzała Gdyby na przykład X-Men w Polsce się ukazywało, wiesz X-Men osobno, X-Factor osobno, i X-Force osobno, to, to jeszcze ok, ale gdy starano się to wszystko upchać w jeden tytuł, to no to było, to było słabe. Znaczy wtedy się jarałem oczywiście, o mutanci tam strzelają promienie z oczu, pazury, Wolverine uh, uh, uh, jest jest zabawa no ale W tamtych czasach też trochę inaczej się oceniało, bo tak, tak, film w... Batman i Robin był fajny, bo miał Batmana i, i był fajny, tak, bo miał i bu, Batmana. I był kolorowy i Dokładnie. wybuchy i, i w ogóle. No ale pomimo tego, że ten, ten Spider-Man czy, czy X-Men i właśnie, czy Punisher też tam gdzieś cały czas byli z tyłu, to jednak najbardziej się jarałem właśnie Supermanem, Batmanem. Bardzo ubolewałem nad zieloną latarnią, że tak szybko upadła w Polsce. No... I... no. Zwłaszcza, że wydano bardzo dobre komiksy z Zieloną Latarnią w Polsce. Szmaragdowy Świt jest naprawdę świetną historią. Dokładnie, i ona się szko... broni się do dziś. Dokładnie. Wielka szkoda, że druga część Szmaragdowego Świtu się nie ukazała, bo też jest naprawdę świetnym komiksem. Mhm. Mam zresztą. No, w, jeszcze specjal z y, gunetem Gun się okazał. Tak, tak. albo właśnie jeśli już mowa o specjalach to Batman kontra Predator też był, też super, był, był. super ale hmm. tutaj też się przyznaję bo ten Predator już było takie o plus 10 do lubienia komiksu ale Batman jad e, Venom mhm. e, to jest rzecz którą no, mam na takiej długiej liście rzeczy które w końcu sobie kupię bo, bo mi się rozleciało stare wydanie tam miał tak śmieszny Batmobil a to tego akurat nie pamiętam, ale pamiętam jak bardzo Poruszyło mnie to jaką tematyką może się zająć komiks z kolesiem przebranym za nietoperza. prawda? Mroczny rycerz Mrocznego Miasta też był Tak i, fajny. i ogólnie właśnie te rzeczy z rysunkami Norma Brejfogla mi się, mi się bardzo podobały i tak troszeczkę trzymam kciuki za to że może kiedyś Egmont się zdecyduje na wydanie tego tomu Batman w Wizję, czy, czy jak to się tam nazywa Norma Brejfogla. Trzymam kciuki. Odnośnie jeszcze zielonej latarni, teraz mi się przypomniało, jak w końcu wyszło coś z zieloną latarnią, to, to był ten krab, który Egmont wydał. O A, tym te, dzieciaku, co dostał tak, ty, pierścień, te, te, Hala testament Testament Hala A, Jordana. No to, to było słabe. No ale wtedy, wtedy Egmont miał kilka takich dziwnych pomysłów, jak na przykład fantastyczna czwórka 1, 2, 3, 4. Hmm. Nikt tego komiksu nie pamięta, bo, bo mało kto pamięta, o czym on, on był. On był tak kiepski, przynajmniej jak dla mnie. <śmiech> tam w tym, to był też e, ten czas, kiedy... E, pamiętam czwórkę z Fantastika jeszcze, to chyba było tam, e, Gaimana chyba? Znaczy czwórka z Fantastika to już była Mucha komiks. To już była Mucha? Tak, tak, bo e, Egmont wydał 1602 w, A, okay. w, w dwóch tomach a czwórkę z Fantastika wydała Mucha, jako jeden ze swoich pierwszych komiksów w ogóle ever jeszcze. To były czasy, gdy Mucha wydawała w mięgiej oprawie, więc to było bardzo dawno temu. I pamiętam, że po cichu liczyłem, że ktoś wyda jeszcze 1602 Nowy Świat, no ale niestety to się nie zdarzyło. Natomiast wracając do DC. Mhm. Mam takie wrażenie też właśnie, że to, że tego Marvela było jednak więcej w Polsce, i no, był, był, był szerszy zakres tytułów bo były, były trzy, trzy serie takie comiesięczne plus ten mega Marvel natomiast DC w pewnym momencie tylko dwa tytuły plus tam okazjonalne wydania specjalne sprawiło to że ja dużo bardziej chciałem poznać ten świat z DC niż, niż z Marvela bo miałem go więcej w języku polskim a a z DC był tylko Batman, był, był Superman, a na przykład e, kiepski komiks, ale Panika na niebie, e, gdzie <coughs> była walka z Brajniakiem i jedna ekipa herosów ruszyła na jego statek, druga ekipa herosów broniła ziemi przed jego tam pomagierami i to, był, to, było, to były bodajże dwa albo trzy numery Supermana polskiego. Ja w, na przestrzeni tych Paru zeszytów, tych kilku, kilkudziesięciu stron, poznałem masę postaci. Znaczy poznałem, bo one tam gdzieś migały i tak się dowiedziałem, kim jest Buster Gold. Tak się dowiedziałem, właśnie, no, cała masa. Fire Ice, Justice League International, no, no ten, mnóstwo postaci, które poznałem na łamach tej historii i chciałem, chciałem więcej o nich wiedzieć. No i to tak jakoś tkwiło we mnie. O ile później właśnie Semik gdy upadł, no to przez długi czas jedynymi komiksami DC po polsku było to, co tam łaskawie puścił Egmont spoza Vertigo. Oczywiście no to to było przez jakiś czas, sam pamiętasz, nie? jeden Batman rocznie, żelazna zasada i, i nie wychodzimy no. poza to. Mm. Moroczny czas. No, dokładnie. Kto, kto by pomyślał, nie? że dojdziemy do momentu, w którym wydajemy odrodzenie 16 serii. Buf! No, kiedyś było po prostu dużo, dużo gorzej pod tym względem. No i gdy w końcu dojrzałem na tyle, żeby odnaleźć sklepy sprowadzające amerykańskie komiksy, no wtedy jeden sklep, no to, to, to, był, to był ten moment, w którym mega dużo świata DC poznałem. I już jakoś tak zostało, że, że jednak tym sentymentem dużo bardziej darzę świat DC mhm. i dalej się <śmiech> dalej się potrafię złapać na ten na ten bajt pod tytułem nowy, nowy początek kupcie. Bo e, i gdy Egmont w New 52 wchodził w nowe DC Comics, cztery tytuły zaproponowali, biorę wszystko. E, na odrodzenie też się złapałem, ale do odrodzenia myślę, że jeszcze, Je, jeszcze, jeszcze przejdziemy. przejdziemy. U tak? mnie z Uniwersum DC było tak, że mm. Jak już byłem pod wielkim wpływem Hellboya, to DC mi bardziej wtedy odpowiadało też stylistykom. Takiego trochę magicznego świata jednak, mniej technologicznego, technologiczno-mutanckiego świata, jak Marvel jest dla mnie. Jasne, że jest tam magia w Marvelu, ale nigdy mnie jakoś nie ciągnęło do magii w Marvelu, bo na przykład, no, zły przykład, bo to akurat będzie Vertigo wtedy jeszcze, bo Konstantin był był zupełnie inny niż na przykład Dr. Strange, który no, latał w pelerynie i trzaskał tymi światłami z rąk. I oko, Agamotto, Uhu. <grymne> natomiast Swamping e, w czasach, kiedy Swamping z Egmontu był czymś, to mnie, też mnie to bardzo ruszało. E, postać w ogóle Etrigana bardzo dużo też zmieniły e, animacje, jeśli chodzi o odbiór tych komiksów dla mnie, bo to, co pokazywało na przykład Justice League animowane, to tamtych postaci było bardzo dużo mm. i one były dla mnie mega ciekawe. Firestorm, który się tak, mówię, czy nieodżałowany przeze mnie, Firestorm. E, Marsian Manhunter, który się nazywał, jak on się nazywał, John Jones. to, to było. E, Kosmos w DC też mnie bardziej pociągał niż Kosmos w Marvelu, który znałem tak naprawdę tylko ze Srebrnego Surfera. I on tam, eh, no dobra, nie, niespecjalnie się coś tam dzieje, natomiast e, jak już powiedzmy zacząłem świadomie czytać DCL do tego to zaraz przejdziemy jako naszych takim powrocie, bo to jest 2008 jakoś, to okolice, nie? Mhm. Um, jakoś ciągnęło mnie do tego, może przez ten mrok, może, może przez to, że zawsze zafascynowanie Batmanem, e, później jak się zielona latarnia pojawiła, to o, ale miałem fazę na zieloną latarnię. Zastanawiam się, czy też popularność tutaj trochę nie wynikała z dostępu do zabawek, bo były zabawki Batmana i Supermana, ale nie pamiętam w ogóle, żeby ktokolwiek z miał tam, wiesz, flesza, zieloną latarnię czy coś takiego. Mhm. Z Marvela to było tych postaci, Doktor Octopus, Hobgoblin, wszyscy praktycznie tam ze Spidermana byli. Mhm. Tak, tak, tak było no szczer, Wolverine. Wszystkich mogłeś tam dostać. Natomiast z DC to miałeś Batmana i Supermana? No i w sumie tyle. No i wiadomo przeciwników Batmana, czyli jakieś 600 figurek. Dokładnie. Ja tak jeszcze, tak, tak jeszcze teraz dopowiem do tego, co wcześniej mówiłem. Gdy Batman i Superman z T.M. Semika upadły, gdy pamiętasz, były dwie, dwie serie, później się połączyły w jedną, w taką dziwną, dziwną pokraczną fuzję, żeby ratować oba tytuły, zrobiono tą, tą, to właśnie taki krok, ale to nie wypaliło. E, później, gdy był ten taki krach, ten koniec 98 roku, gdy Spider-Man padł, gdy właśnie padł Batman-Superman i oferta e, TM Semika ograniczyła się do Top Comics, Mega Comics i Spawna, to w Top Comics cisnęli Lobo. Strasznie dużo LOBO się ukazało wtedy. Ja chyba jestem w, w mniejszości jakiejś absolutnie totalnej, ponieważ mi, o ile mm, te, te pierwsze tytuły logo, z LOBO autorstwa Alana Granta i z rysunkami Bisleya mi się mega podobały, zresztą to wznowienie z DC Deluxe mam i, i sobie, sobie chwalę. Tak właśnie te późniejsze rzeczy, które taśmowo Semik puszczał co dwa miesiące, co, co trzy miesiące, ukazywał się tam jakiś kolejny, kolejny zeszyt, to tak na, na dobrą sprawę, oprócz, to się chyba nazywał nieamerykańscy gladiatorzy, to tak na dobrą sprawę nie, nie umiem sobie przypomnieć jakiegoś komiksu z Lobo, który, mi się, który by mi się podobał. I wydaje mi się, że do, do, dzisiaj, mi, do dzisiaj mi to tak zostało, bo ani, ani właśnie te nowsze przygody Lobo, które Sporadycznie, bo sporadycznie, ale DC jednak puszczało jeszcze parę lat temu. Jak Mandragora wydała Hitmana, Lobo mm -hmm. kontra Hitman, to było tak. całkiem fajne. Dla, dla mnie tam było za, za dużo żartów fekalno-seksualnych. Łącznie z przyspawaniem martwego psa do Dubska Lobo. No, to było takie OK w klimacie. Zarówno, jak hit, najbardziej. zarówno Hitmana jak i Lobo w końcu Gartenis i muszą się zawsze pokazać jakieś dziwne rzeczy z tym z z związane no, ale nie, nie przekonało mnie to szczególnie ten Lobo wyzwolony ta, ta miniseria, którą Mandragora też puściła w, w zeszytach ona była fajna graficznie, ale historia była... nie pamiętam dzisiaj tak na dobrą sprawę co, co tam się w zasadzie działo a kontrakt na Boga pamiętasz? kontrakt na Boga. Nie zbyt. Co, Lobo dostał kontrakt, żeby zabić Boga? Nie, nie, nie, nie. nie. No to znaczy, fajne, stare, znaczy, ja dobrze wspominam. Znaczy, pam... pamiętam y, komiks jeden z ostatnich, który y, wydał TM Semic, y, to było Lobo, Demon. Lobo i Demon, gdzie też ra razem wybrali się do, do piekła, ale też była, było, był moment, w którym byli w niebie. Ale to, to, to, nie jest, to nie jest ten komiks, więc całkiem możliwe, że Kontrakt na Boga nie, nie czytałem w ogóle. No ale no, nie, nie, wszystko, nie wszystko wtedy no, jasne. Wpa wpadało w moje ręce. No ale tak, tak, tylko właśnie chciałem powiedzieć, bo ten Lobo to jest taka postać, która dzisiaj wydaje mi się, no to, to jeśli ktoś lubi DC, to lubi Lobo, bo, bo kiedyś był tylko Lobo i on się wszystkim podobał. A ja jakoś właśnie nigdy nie byłem mega przekonany, ale pewnie to, to jest tak samo jak z Deadpoolem, który jest mega popularny, a ja nie potrafię czytać komiksów z Deadpoolem. Star Żadnych, czy... W Większości. Tych, tych nowszych to w ogóle, a ze starszych wiadomo, Cable Deadpool Super? Tak, będziemy się trzymać tej nazwy, bo to jedyna nazwa, na którą zasługuje ten komiks. Tak, tak, to, to było super, a te, to co się ukazuje teraz jako Deadpool Classic od Egmontu też jest taki, no da się to czytać, ale nie, nie, nie porywa jakoś mega, mega bardzo. No nie, ten, ten współczesny, jak próbowałem przeczytać, przeczytam Martwych Prezydentów, mhm. Ojeku, kiła, Bar bardzo mi się nie podobał. Okay. Natomiast znowu wracam wracając do, do DC. Wracając do DC, tutaj już zacząłeś mówić, właśnie o, o roku około 2008. Tak, tak? tak około 2008, wielki <coughs> powrót do, <spro> znaczy, <coughs> rozpoczęcie sprowadzania komiksów yy, z zagranicy. I mieliśmy chyba szczęście wtedy, bo to były naprawdę dobre lata w tych, w tych komiksach. Bo ja wpadłem prosto w już rozchulane. Ran Jeffa Jonesa w Zielonej Latarni, który był kosmicznie dobry. I... Kosmicznie. <laughs> Nie, bo bardzo chciałbym, żeby się ukazał kiedyś po polsku w jakichś wiesz, dwutomowych tomach, mhm. bo to są naprawdę świetne historie. Tak, e, Sinestro e, Core, Core War War, no bo było, było bardzo fajne, ale też. E... Dużo innych historii i też e, bardzo mi się po, podobało. prowadzenie Czerwonych Latarni, Secret Origin, te, Super ba ba Bardzo mi się też podobało to, że druga seria, która w pewnym momencie zaczęła się ukazywać, obok Green Lantern jeszcze było właśnie Green Korpus. Lantern Core, mhm. no to też pomimo tego, że to nie był Joe Jones, ale też była bardzo fajna seria. Później się zaczęła ukazywać trzecia seria, i ten świat się fajnie rozwijał. Bardzo mi, bardzo mi się to podobało. Owszem. W Korpusie chyba było bardziej o, o Stewarcie, nie? Tak, tak. I w tej trzeciej. Killowock był dużo. W tej, a w tej trzeciej serii był z kolei ten, ten czwarty ziemski, zielony latarnik. Kyle Rainer. Chciałem powiedzieć Kyle, Loren, <laughs> Kyle Rainer, no. Mhm. Ale nie chodzi ci o Iona. Ion był wcześniej. Nie, nie, nie. Ion był wcześniej. No tak, ale to, to był taki okres, w którym mniej więcej obaj wróciliśmy do, do mm -hmm. komiksów DC i od razu się właśnie zaczęło od tego, że ten jeden, jeden Batman rocznie o Tegmontu to było dużo za mało, więc się sięgało po oryginały. Ja oczywiście wtedy miałem fazę totalną na Wildstorm i to, był, to była taka rzecz, która była dla mnie priorytetowa totalnie, ale właśnie też gdzieś mi trafiały te... Rzeczy typu Infinity Crisis, Identity Crisis. Te takie taka, zrobiłem sobie taką listę rzeczy, które muszę poznać, których wcześniej nie znałem, i tak stopniowo sobie to nadrabiałem i popłynąłem totalnie. No, okazuje się, okazało się, że po prostu zarówno w klasyce, jak i wtedy w aktualnych komiksach DC, no, było dużo rzeczy, które mi się bardzo podobały. Mm -hmm. Pamiętam mega duży szok, jakim był dla mnie Green Arrow Mike'a Grella, gdzie ja nie spodziewałem się, że można zrobić komiks superbohaterski praktycznie bez superbohatera, który byłby tak tak dobry i, i mam co prawda tylko dwa tomy tego obecnego wydania wznowień tego ranu, ale na pewno będę, będę sięgał po kolejne. Wtedy też właśnie było to... Infinity Crisis i te wszystkie rzeczy poboczne typu Days of Vengeance, które kojarzysz, prawda, bo masz zeszyci dobrze, no, no. dobrze kojarzę, no. gdzie utłukli Firestorma w sposób niegodny, tak. ale to były też czasy, gdy um, tam wkrótce, później się, nie, niedługo później zaczęło się ukazywać 52 tygodnik mm -hmm. i 52 tygodnik to był, to był moment, w którym po prostu no wow, to też była, była to cały czas i jest świetna historia. I jedyny tygodnik z DC, który się udał. I dobra, Wednesday Comics. Też, tak, też dokładnie. Był, te, też było fajne, nie bi mnie, No, okej, zapomniałem teraz, ale. No ale Fifty tu było kosmicznie dobre i no i właśnie tak jakoś. Ciągle się trafiało na jakieś mm -hmm. tytuły, które, które potrafiły przykuć, i ja na przykład bardzo lubiłem <śmiech> Badger, gdy była, była nią Cassandra Kane. Mm -hmm. I to był też dla mnie kosmicznie dobry komiks. Gdy sobie nadrabiałem Azraela, no super. No, Azrael był faktycznie <śmiech> super. No Man's Land sobie nadrabiałem. No, no tych tytułów było po prostu bardzo dużo i, i bardzo dużo do mnie trafiało. I oczywiście zdarzały się też. Kosmiczne pomyłki, tak. jak seria Solomona Grandiego. Tak. O, minuta cieszy dla wszystkich, którzy to czytali. To, ale y, były też rzeczy, które mnie bardzo, bardzo zaskoczyły. Jak już wspominaliśmy o kosmosie, to była to seria Rebels z kropką po każdej literze. Mhm. Zwłaszcza Star zdobywca. Która była taką, y, ta seria była taką powiedzmy kontynuacją serii Legion z kropkami po każdej literce. Tak, tak, tak, tak. Dokładnie. Ale. To było tak kosmicznie dobre i przeszło całkowicie bez echa. Tak, na, na, tyle, na tyle bez echa, że chyba ostatniego wydania zbiorczego nawet nie, nie wydano, bo, bo... A to nie, bo zjadało każdy komiks nie chciał ze Strażnikami Galaktyki, jaki w życiu przeczytałem. Nie było ich dużo, tej inna sprawa, ale... Aha. Było no niesamowite, było mhm. tak fajną historią z tak fajnymi postaciami. Star który przestał być jakąś wielką kosmiczną rozgwiazdą, która siedzi ludziom na ryju e, i znanym z tego, że był na okładce Justice League, Pier, pierwszego zresztą numeru tak, tak. Justice League, stał się tak potężną postacią z takimi możliwościami i historią, która była w tle, to było niesamowite. Jak się okazało, że da się dalej pisać jednozeszytowe komiksy we wspominanym przeze mnie co drugim podcaście Braven Bolt* Straczyńskiego, mhm. to też, też był szok. Albo Johna Hex, który obecnie, się John Hex jest wybitna który obecnie się ukazuje w Polsce i, i bardzo się cieszę, że się ukazuje w Polsce, a skoro już mowa o tytułach z postaciami, których nikt nie zna, ale które można było pisać w świetny sposób, no Secret Six. Eee, o, tak. Do, do, dobra, co prawda tam jest, jest ten Bane, którego prawdopodobnie każdy kojarzy, ale tam było też masa... Ale tam Bane był Bane'em, a nie znowu tak jak masz yy, nowego Batmana Kinga, który ma czasem fajne pomysły, ale jak się pojawia Bane, to jest chyba zakład po prostu w DC, kto wciśnie więcej do wcipów z łamaniem, jak się pojawia Bane w komiksie. Nie da się tego czytać, znowu jest wielkim siłaczem i tyle. No, nie czytałem, wierzę na słowo. A znaczno, jest jest tam mądre, ale w Secret Six to, to był Bane, którego, o którego nic nie robiłem. E, <grym> I. Y, scena. Nie, nie pamiętam, który to był Tom, który to był zeszyt, Jak Bane idzie na randkę z jedną z tych stripteaserek czy prostytutek, nie pamiętam. Mhm. I ktoś próbuje ją zaatakować nożem i Bane kładzie rękę przed ten nóż, później podnosi tą rękę z nożem o ostrzem przebitym na wylot i wbija gościowi w głowę. I nic ci się nie stało, przecież to cudowne było. No. Cudowne, Pamiętasz y, numer, kiedy y, ratowali y, dziecko przed porwaniem i dzieciak podchodzi do Katmana i mówi: Dziękuję, panie Batman, i przez całą resztę komiksu Ragdol się z niego nadupca, że. <grym> tak, tak, tak było, no. I, Wielki kompleks Katmana, że wygląda jak Batman. Tak, Plus tak. okładki do tej serii. O, to też właśnie chciałem powiedzieć. Yy, skoro już było obejnie, no to Bey na Dinozaurze to jest chyba jedna z najbardziej ikonicznych yy, okładek w ogóle. Bain... Jak teraz sobie przypominam okładki Secret Six z tamtego okresu, mhm. to te, które najbardziej pamiętam, to jest ta z Detrotek, lecą kule mu, na, znaczy łuski na ręce. Mhm i tak kiedy Katman y, siedzi z martwą myszą w ręce. Tak, tak. To, to też było. No ja z kolei zapamiętałem... I Bane jak rozrywa maskę. Tak, To, to, to, to też to było i... fajne. No i ja też zapamiętałem właśnie tą okładkę, o której wspomniałem, czyli Bane na, din no. na dinozaurze. Dokładnie. I tutaj oczywiście tak wiesz, przeskakujemy trochę po, po, po tych tematach, ale to co w DC mi się też bardzo podobało, i bardzo ubolewałem przez całe New Fifty, że to olano, to jest to, że robiono dużo miniserii z mało znanymi postaciami, które gdzieś tam coś tam robiły na drugim tle. Mało to kogo interesowało tak na dobrą sprawę, ale tutaj właśnie podam przykład postaci Black Lightning'a, która, który notabene niedługo dostaje swój serial. Black Lightning, który gdzieś tam się przewijał w trzecioligowych komiksach typu Outsiders, Miał tam jakieś swoje. Outsiders kiedyś było dobre, ale później przyszedł Dandy Dildo i tak, wszystko tak, zepsuł. Tak, no, no, czyli jak wszystko. No ale on się tam gdzieś pojawiał w takich mniej znanych tytułach, miał swoją, miał swoje serie, miniserie, które też nie przebijały się jakoś szczególnie mocno. Bo w sumie to jest jedyne, co przetrwało z Milestone'u. Mhm. Tak, Static się tam jeszcze gdzieś tam próbuje przebijać, ale mhm. jakoś tak mało, mało wyraziście. No w każdym razie i przez, przez te lata wszystkie. Yy, wokół Black Lightning'a udało się zbudować dość dużą gamę postaci. Red Tornado też był po taką postacią, która... O, prawie zapomniałem o Red, Red Tornado. Tornado. Kto pamięta w ogóle Red Tornado? A też, też mu zbudowano wokół, wokół niego ten, ten no, typ hashtag cyborg obecnie, że on nie wiedział, czy jest bardziej maszyną, czy jest bardziej człowiekiem. I tam, tam nawet było w pewnym momencie, że... Jak to mówisz, to mi się przypomina odcinek. Teen Titans Go, jak mu Robin uświadamia, że to jest złe, a nie fajne. No, tak, tak, tak było. No ale Red Tornado, mało kto w ogóle kojarzy postać Red Tornado, a ja pamiętam też taką miniserię, ona miała sześć numerów, gdzie właśnie Red Tornado po, po wybudzeniu tam właśnie um, to była seria, w której co prawda, no oczywiście super, bohater, super bohaterstwo, więc musiał się tu z kimś złym, ale to była przede wszystkim historia o nim i o jego rodzinie i, i bardzo mi się podoba, ale to chyba było w czasach mniej więcej, gdy Justice League pisał James Robinson chyba. I tam był taki troszeczkę przemeblowany skład. Oczywiście mogę, mogę teraz coś mylić, bo to, to było jednak lata temu. No ale takie, takie właśnie projekty, takie miniserie czy, czy jakieś maxi serie po 12 numerów z mało znanymi postaciami, to potrafiło wychodzić, potrafiło się utrzymać. No, albo seria nie potrafiło Saz się utrzymać. Seria, seria z Azraelem miała 100 numerów. No to był kosmos. To, a teraz, teraz jest, jest kiepsko. Tak, chcesz pogadać o wielkiej dziesiątce? No, tak. Great ten to naprawdę były fajne komiksy. Miało być 10 komiksów o 10 postaciach, które nie tylko mają zarąbiste imiona jak Augustus, General, i Iron. To zrobili 8 numerów i w ostatnich dwóch wepchnęli po dwie postacie na komiks i to było smutne. No, bo, a, się, bo, się sprzedało, bo się nie sprzedawało. Bo się nie sprzedawało, a było naprawdę dobrze napisane. Mhm. Miało fajne rysunki. A Great ten tak naprawdę, jeśli chciałeś gdzieś zobaczyć, to nie wiem, Justice League International i w 52 się pojawiają chyba na chwilę. Tak i... Yy... No, Justice Wie... League International to też był dobry komiks swoją drogą. Tak tak i właśnie te też te, teraz niedawno się całkiem pojawili w jednym z tych e, przedodrodzeniowych komiksów. E, tylko kurczę nie umiem sobie przypomnieć w którym z nich dokładnie, chyba w ostatnich dniach Supermana oni się gdzieś tam przewijają, ale... Ostatnie Supermana były takim tytułem który tu wleciał tam wyleciał więc, więc mogę, coś, mogę coś mylić pomimo mm -hmm. tego że czytałem to parę miesięcy temu i też w DC mi się bardzo podobało. Nie, oczywiście cały czas podkreślam nie mówię że w Marvelu tego nie było tylko po prostu. rozmawiam o DC. Tylko po prostu w DC mi się to zawsze bardziej podobało jak tak za przeproszeniem nagle z tyłka wyciągali jakąś masę postaci których nikt nie kojarzy i robili Seven Soldiers of Victory i Grant Morrison rób to nie. I przecież to, to był dość mocno rozbudowany cykl miniserii, które później się zazębiały w, taką, w takie jedno główne wydarzenie, z postaciami, których nikt nie kojarzył praktycznie mm -hmm. nie? w tych czasach. On, to właśnie były takie powyciągane wstępy. Z... i Giermka, też Morrison. ten Squire oczywiście, że pamiętam, też mieli swoją miniserię. No, absolutnie. Bardzo fajną zresztą. Mm -hmm. Tam z mleczarzem walczyli. Prawdziwe angielskie problemy to były. Dokładnie tak i to było też, też bardzo fajne. No i przejdźmy może do nowego DC Comics, bo to był taki moment, w którym nie, o ile bardzo mocno siedziałem w DC, tak jednak coraz więcej tych tytułów mi odpadało i gdzieś tam sobie no nie wiem, na DC Multiverse sobie czytałem co tam się dzieje w tych komiksach, ale coraz mniej ich czytałem bo zaczęło mi przeszkadzać właśnie to że w każdym komiksie było tam odnotacja patch, 300 numerów temu do, te do tego właśnie pijemy. No i pojawia się zapowiedź New 52. Ja się jaram mega mega się jaram bo nowy start i dałem się bardzo mocno na to złapać bo z tych 52 nowych serii. Pamiętam że, że z, ze sklepu na M, ściągnąłem sobie chyba z 20 pierwszych numerów. Ja dwanaście. Poszczegól... Ten Firestorm'a cholera. <grym> tak, tak. Ale, że, żeby nie było, że <grym> mm. New 52 miało same złe tytuły, nie, bo nie. miało parę kosmicznie dobrych tytułów, dla których warto było poświęcić Supermana i, i tak dalej, mhm. ale Animal Man. Animal Man. Swamp Thing. Swamp Thing. Właśnie, bo mam tu wypisane te tytuły, i jestem ciekaw, na ile, na ile nam się pokrywają. A czekaj, bo później zapomnę, co było. Ja mam trochę problem, że zapominam, co jest w New 52, a co było wcześniej. Mhm. Bo na przykład lubiłem Red Robina, ale Red Robin był chyba przed New 52. Tak, seria Red Robina, która swoją drogą też była bardzo fajna, była tuż tak, przed New 52. tuż przed New 52, tak. Tak, te, tak. Te teraz, teraz Andrzej nawiązał do tego, że w jednym z numerów istniała Czechosłowacja cały tak. czas, tak, bo scenarzysta nie odrobił do końca zadania domowego. Ale z... pamiętasz we Flashpoincie jak był y, Deadman and Flying Graysons. Tak. To zaczynało się w Kaliszu. Tak, zaczynało się w Kaliszu. To ko kolas tam machał, po prostu flag. Ała, walnąłem się o drzwi. Tak za zaczynało się w Kaliszu i jedyne, co z Kalisza widzieliśmy, to pustynie wokół miasta. Tak, tak. We we według naszego dobrego znajomego Kolasa było to adekwatne. <głosy> Okej. Okay. Jeśli chodzi o fajne rzeczy z New 50, to ja cały czas podkreślam, że początek Batmana mi się bardzo podobał okay, no to Wonder Woman Briana Azarella zapomniałem rzeczywiście bardzo. Dobrze. Absolutnie uwielbiałem, chociaż jako jedna nie wiem, z pięciu osób na świecie i Vampire M, które m, chyba 18 numerów udało się a Było takie coś udało się wyp, wypchnąć. To, to, co miało takie mega zmierzchowe okładki, i ja, ja sądziłem, że to będzie jakiś koszmar, a okazało się, że to był świetny komiks. A nowa fala, jak wydali do Dokasowedża, to było New 52, czy przed New 52? To, to było też przed New 52. Yes. Jak, to, to się zlewa, ja, ja rozumiem nie ma. Wiesz. Tak, to jest jak wiesz, jak nigdy nie dbałem o jakieś kontinuum i tak dalej, to mi się po prostu tytuły zlewają. Mhm. Natomiast właśnie jeszcze z takich fajniejszych rzeczy z New 52, no to e, później e, Ziemia 2 e, była, była bardzo fajna, Earth 2, zanim to poszło w rozsypkę dużo później, bo, bo początki tej serii były bardzo fajne. E, było to, co mi się bardzo podobało, to było e, początki action komiks Granta Morrisona, chociaż też mam wrażenie, że, że jestem jedną z niewielu osób, które doceniły ten komiks. No Tych tytułów z New 52 było trochę fajnych. Par, parę takich tytułów, które zapamiętam na pewno dobrze. No ale New 52, jeżeli to tak podsumować, to było dla mnie ogromna, o, ogrom, ogromne rozczarowanie jednak mimo wszystko mhm. ze względu na, to, na ten chaos gdy nie do końca wiedziano, co jest, a co nie jest w kanonie. Co prawda, ja też nigdy nie byłem osobą, która jakoś mega mocno tego kanonu się trzymała, zresztą też mam nadzieję, że zdążę do tego nawiązać, no ale. No wiesz, te, te, te momenty, w których czytasz komiks i nie do końca wiesz, czy, czy to jest jeszcze ważne, czy to nie jest ważne, gdy co, co tydzień konferencje prasowe i Dan Didio, Jim Lee Joe Jones i muszą tłumaczyć, co jest kanoniczne, co nie jest kanoniczne, gdy zaorali. Ro... Aquaman był całkiem fajny, początek z tak, New 50. To... Początek, no, Aquamana początek był, bo, bardzo był fajny. fajny. Gdy te, te momenty, gdy na przykład okazuje się, że rok pierwszy za Orano, żeby wprowadzić rok zerowy, a później się okazuje, że rok zerowy w sumie był kiepski i, mm. i no, znaczy kiepski kilka fajnych pomysłów tam się może pojawiło, ale jako całość no, rok pierwszy zdecydowanie fajniejszą rze rzeczą był. Ja z New Fifty tu miałem taki problem, że mi skończyło parę serii, które lubiłem wcześniej, oprócz właśnie Red Robina, mhm. oprócz bardzo dobrego superboya Jeffa Lemira, który miał tragiczne okładki. Oh. Tak, tak, tak. Ale też brakowało mi paru rzeczy, które były wcześniej, na które jakoś nie brakło im odwagi, jak właśnie Secret Six, czy no nieodżałowane przeze mnie, bo było bardzo fajną serią Gotham City Sirens. Mhm. Tak, to też było spokojne. No. I to było po prostu dobrze napisane, a później jak robili bardzo w pre, bo tak. E, no, słabiutko. Tak, tak. I zawsze żałowałem, że jak teraz zaczęli wznowienia, to że nie wznowią na przykład czegoś Jacka Kirby'ego, który im stworzył całe to kosmiczne uniwersum. Żeby, może nie, żeby kontynuowali, bo to zepsują, ale czwarty świat, wszy, chociaż nie ukrywam, mister Miracle mhm. jest, super. jest super. Ostatnio przeczytałem sobie trochę i jestem naprawdę pod wielkim, wielkim wrażeniem tej serii. Ale właśnie nowi, nowi bogowie, komandi, który. Poddałem się z tym komandi, Challenge, nie dało się tego czytać. Jednak. Jednak, no, mhm. dramat. I tego mi brakuje, takiej trochę y, z jednej strony odwagi do, do zrobienia nowych serii i czegoś, co y, niekoniecznie się wpasowuje w to, co teraz jest, jest popularne, tak jak było z Brave and Bold, y, mają, mają tak duży potencjał ciekawych postaci, y, że szkoda, że z, zaczęli się znowu ograniczać do nie no, róbmy tylko Batmana i Supermana. I nawet postaci z przeciwników nie wykorzystują, bo że gdzie się podział szczurołap? Ja, ja, ja się tylko upewnię, mówisz o New 52 czy już o całości jako. Mówię o całości. Mówię o tym, co się stało po końcu. Miało jakąś nazwę? DC? Przed New 52 Flashpoint? Nie, nie, chodzi mi, no dobra, chodzi mi o to, co się stało po Flashpoint'cie i trwa do teraz, mhm. moim zdaniem. To ja ci się tutaj muszę powiedzieć, że się nie do końca z tobą zgadzam, jeśli, jeśli o to chodzi, bo New 52 było dla mnie zawodem też z tego powodu, że po pierwsze tam zaorano miniserię totalnie, tam się nic nie ukazywało z miniserii. Wszystko, co było zapowiadane, to było serią ongoing, która później przypadkiem była kończona po sześciu numerach. No, no o to też nie chodzi. Natomiast w DCU, wróćmy, w New 52 nie, nie mogę odmówić im tego, że nie próbowali przynajmniej. A z, czekaj, DCU. Właśnie, chciałem, chciałem <laughs> powiedzieć, że, że nie próbowali robić rzeczy z mniej znanymi postaciami, bo zarówno w New 52 przecież tam był na przykład Resurrection Man. Które się nie utrzymał. Mm, no. e, było, były chyba ze dwa tytuły wojenne, jedno z Black Hawks a drugie... Oj, teraz, pa, teraz tam... Z... Mogliby wrócić... G.I. Zom Zombie, tam parę numerów się ukazało i to się, to się nie Nawet przyjęło. Nawet Frankenstein miał... U... Tak, Frankenstein and Agent of Shade miał serię i była całkiem niezła. Mi nie chodzi o to, że nie próbowali, tylko że dalej nie próbują. Chodzi o to, że dobra, nie wyszło, to się poddajemy, nie? A, Ale czekaj, czekaj, bo właśnie... To jest rzecz do której dążę. Powolutku ale zaraz do tego dojdę. DCU też też próbowało z mniej znanymi postaciami i to też nie do końca wychodziło. Ale teraz gdy mamy odrodzenie. No okej, okay, gdy była zapowiedź odrodzenia ja zresztą tutaj na łamach podcastów strasznie narzekałem na to że jest 20 serii z, naj, z najbardziej popularnymi postaciami i na cały cały świata, na całą resztę świata wywalone. Troszeczkę się muszę z tego wycofać, ponieważ nawet przed nagraniem ci powiedziałem, że DC, DC Odrodzenie wprowadziło masę miniserii z postaciami, które są, no dobra, nie kompletnie nieznane, ale właśnie są z tego drugiego, trzeciego planu i ja sobie całkiem niedawno wypisałem taką listę serii i miniserii głównie po które z chęcią sięgnę, gdy już będą w wydaniach zbiorczych albo już sięgnąłem, bo są już w wydaniach zbiorczych. I tutaj sobie pozwolę tak tą, tą listę teraz na szybko przeczytać. Ok, pierwsze dwie pozycje to są rzeczy, które no są, są to post postacie absolutnie znane, ale są to rzeczy spoza głównego kanonu. To jest Batman White Knight i Nightwing New Order. Ja sobie z chęcią po oba te tytuły sięgnę, gdy już się ukażą w wydaniach zbiorczych, ale cała reszta to jest tak, Vigilante Southland, była miniseria, swoją drogą ciekawostka, bo to jest miniseria, która po trzech, tytuł, po trzech numerach bodajże została zawieszona. Ale wydanie zbiorcze się ukazało i wydanie zbiorcze zawiera wszystkie numery także te które się nie, nie ukazały w zeszytach. De Deadman The De Dark Mansion of Forbidden Love. No to był kosmos w ogóle. Przepiękny komiks wydany w takim prestiżowym formacie zeszytowo. W wydaniu zbiorczym prezentuje się nie, niesamowicie. Teraz wystartowało Mystic U. Czyli to taka miniseria z postaciami magicznymi. No dobra w sumie rzeczywiście mają jeszcze Miracle -mana. Tak. Jest, nie, Boże, Mister Miracle, Miracle, ale tą te, te, też, mam, też mam to na tej liście. Jest miniseria z Black Lightningiem, która no, zapewne jest spowodowana serialem, ale nie jest to serialowy Black Lightning i tam jakieś From the, from the nie, nie, nie Page of, tylko from, from CW, tylko jest to seria, która jest osadzona w uniwersum, miniseria. Leci teraz Deadman Nila Adamsa. Leci e, The Demon, Hell is Earth, leci miniseria z Ragmanem. Kurczę, kto pamiętał o Ragmanie, zanim go nie wykopali w poprzednim sezonie Arrowa? No dobra, ty, ja, ale to, to ile więcej osób, nie? E, właśnie. Polecam oryginalną serię z lat 70. No, no, jest, jest, jest miniseria z Ragmanem, jest e, teraz. No, mam zamiar ją kupić. Prawdę mówiąc przeczytałem tylko pierwszy numer i mówię, że ok, biorę, bo, bo po prostu dawno nie było miniserii z tak, z tak mało znaną postacią, więc w sumie czemu nie. Teraz wystartowała albo lada moment wystartuje taka miniseria z Raven. Jest miniseria z Bane, ona się nazywa Conquest z Bane. Startują teraz bodajże cztery, no albo 5, albo więcej tych nowych serii, tych tak zwanych post, post metal z zupełnie nowymi postaciami. Wymyślono The Terrifics, swoją drogą Jeff Lemire będzie pisał, więc ty tych tytułów z takimi dużo mniej znanymi postaciami. Znowu się namnożyło sporo. Co prawda nie są to serie regularne ongoing czy tylko głównie miniserie, serie ale to jest właśnie dla mnie sposób, mhm. że jak masz mało znaną postać to nie ciśniesz ją koniecznie na, na serię ongoing i zapowiadasz pięcioletni plan, który po sześciu numerach upada, tylko właśnie no tak, tak powolutku I, i to mi się podoba, bo właśnie po po New 50, pod koniec New 52, czyli pod koniec DCU i New 52 razem, to tych tytułów, które czytałem tak naprawdę znowu było parę. Zacząłem od 20 tytułów, skończyłem na nie, wiem, dwóch, trzech Midnightera, udało mi się dociągnąć do końca Black Canary, Gotham Academy, chyba w sumie tyle było. No a teraz w odrodzeniu znowu się dałem złapać na ten bajt że o nowy, nowy początek dawać, dawać, dawać i y, teraz myślę, że możemy przejść powoli do tego odrodzenia. No ale tak y, te, tych mini serii się namnożyło i wie, z większością z nich jestem. Wie, w, Jesteś na tak? Jestem na tak, o, te, o to mi o chodziło. Natomiast jeśli chodzi o te główne serie, y, to tutaj się przyznaje. Gdy DC odrodzenie startowało, sięgnąłem tylko po ten, to, to, po ten główny zeszyt wprowadzający. Nie przekonał mnie i czekałem na polskie premiery. Z polskich premier, z tych 16 tytułów wydanych przez Egmont. No właśnie i tutaj znowu marketing zadziałał, bo dałem się złapać na 8 z nich. Z tych 8 po, po drugie tomy sięgnę po 3, z trzech. E, trzy tytuły. Mhm. Będę tylko kontynuował. Które są? E, I to będzie Superman, to będzie mm, znaczy trzy lub cztery, bo się jeszcze nad czwartym zastanawiam. Na okay. pewno na pewno będzie Superman będzie kontynuowany, na pewno będzie kontynuowany Aquaman, na pewno będzie kontynuowany Hal Jordan i Korpus Zielonych Latarni i do tego być może Detective Comics. Nad, nad czym się jeszcze zastanawiam. Natomiast cała reszta Przeczytałem OK, spoko, y, dziękuję, więcej nie chcę. I tutaj właśnie teraz y, tak szybciutko, chciałem, ch chcielibyśmy powiedzieć mm -hmm. o tych tytułach, bo y, i ty, i ja tam pa parę z nich y, przeczytaliśmy. Y, może zaczniemy od właśnie od y, młodych Tytanów, jako, jako ten jedyny tytuł, który przeczytaliśmy obaj. A Supermana też oboje przeczytaliśmy? Tak? A, no to nawet nie wiedziałem. Aquamana też. O kurczę, zaskakujesz mnie coraz Aha, bardziej. Nie, nie, nie, nie chwaliłeś się tym jakoś szczególnie mocno. Ja, nie, nie, nie chwaliłeś się. Ja tylko tak w kwestii porządkowej, Detective Comics, tą pierwszy, był w 47. epizodzie naszego podcastu, był troszeczkę mocniej omawiany, więc tutaj nie będę jakoś szczególnie mocno do tego wracał. W skrócie tylko powiem, że Be, jeżeli będę kontynuować ten, ten tytuł, to tylko ze względu na e, Batwoman e, Orphan, czyli Cassandra Cain, e, Robina, który po, powiedzmy, że tam nie do końca mu się udało przetrwać w ten pierwszy tom, e, czy, czy zapowiedź pojawienia się Azraela. U, bo, Azrael, to bo, jest wystarczające. Tak, bo o ile e, w New 52 miałem zasadę łykać wszystko z Batmanem, tak... E, Dzięki Scottowi Snyderowi, Peterowi, Dan Tonemu Danielowi i um, Davidowi Finchowi już mam serdecznie dość Batmana. Dlatego, zwłaszcza Dawidowi Finchowi. Dla, dlatego w DC odrodzeniu miałem zasadę nie tykać nic. Jeden Batman roczny. Nie, nie tykać nic z Batmanem, po czym się złamałem i sięgnąłem po Detective Comics. Więc to jest taki tytuł, który... po Batmana raczej nie musisz. To jest taki tytuł, który mo może mnie jakoś nie przekonał mocno, ale, ale być może będę go kontynuował. Natomiast e, Superman bardzo mi się podobał tak bardzo bardzo mi się podobał również to już to jest chyba pierwszy Superman e, z ongoingów można powiedzieć z mhm. serii ciągle ukazujących się e, który mi się podobał tak bardzo od czasów e, chyba ostatniego syna Kryptona jak to Jones pisał mhm. i to chyba był Action Comics zresztą ale Cała, całe budowanie nowego Kryptona to był ostatni moment w, po tym... Grounded nie liczę, bo miałem bardzo duże nadzieje po numerze jubileuszowym, natomiast straczyński mnie zawiódł. Sraczyński. E, Ma wszy ko kosmicznie? wszystkich zawiódł. No, Supermana zwłaszcza. E, i, ale budowanie nowego Kryptonu przez jonsa to był ostatni moment, kiedy się tak dobrze bawiłem w regularnej serii z Supermanem. Bo oczywiście mm. był Secret Origin i tak dalej, i tak dalej po drodze. I tutaj w końcu znowu, znowu jest coś fajnego dla mnie. Tak, ja, ja tutaj się komple całkowicie zgodzę, bo y, to takie nowe podejście do Supermana, gdzie w New tu mieliśmy takiego narwanego głupka z supermocami, to, no, chyba nikt go nie lubił, więc nie, gdy go ukatrupili, to wszyscy się cieszyli. Y, natomiast te, ten Superman z odrodzenia, te, czy, czyli z jednej strony z, mega potężny bohater i ikona w ogóle Ligi Sprawiedliwości, symbol nadziei i tak A z drugiej strony no, mąż, ojciec, który stara się wychować syna i ochronić rodzinę przed wszelkimi niebezpieczeństwami. To, to jest, jest coś nowego w komiksa z Supermanem, bo mieliśmy już e, małżeństwo e, mm -hmm. Loisa i Clarka, ale teraz jeszcze jest ten, ten, e, ten potomek i to też jest całkiem fajnie zbudowana postać. Trochę dla mnie taką podwaliną pod ten komiks był, jak on się nazywał, American Alien. Tak, American Alien, no, no bardzo fajnie, uda bardzo udana seria. Tak, bardzo udana seria, trochę przeszła bez echa i też, też ubo ubolewam nad tym, bo mhm. to był bardzo fajny, fajny tytuł, natomiast Superman bardzo fajnie mi się czyta i właśnie to jest jedna z tych serii, które na pewno będę kontynuować, drugi to zresztą chyba w tym miesiącu, pod koniec tego miesiąca. Mm -hmm. no, natomiast Action Comics to było takie dla mnie trochę jakby dostać obuchem w twarz i, i ogromny zawód. Aczkolwiek tutaj zauważyłem po reakcjach na moją recenzję na DC Maniacu, że jestem raczej w mniejszości jeśli o to chodzi, Ponieważ mnie od tego komiksu bardzo mocno odrzuciło to, że scenarzysta, ym, czyli Ach, tak, ba tak bardzo moja pamięć, już sobie, to, już sobie przypominam, momencik, zrobiłem zdjęcie grzbietów, żeby pamiętać kto co napisał ym, Action Comics. Dan Jurgens, o. Dan Jurgens, czyli głównie rysownik, ale też okazjonalnie scenarzysta. On tutaj postawił sobie za zadanie zrecyklingować wszystko, co się tylko da zrecyklingować i wrzucić to do jednego tomu. Ze scenariuszami Jurgensa jest tak, że czasem mu się uda. No, czasem mu się uda. Jego Buster Gold był na przykład bardzo fajny. No właśnie, fajny. właśnie, bo był super. Był bardzo fajny. Natomiast no, w tym Action Comics mamy taką historię, że mm, po, już sam początek mnie tak dość mocno uderzył, bo mamy tutaj budowanie tego Clarka Kenta, który je, jest tym Supermanem, ale on tam gdzieś żyje na tym uboczu, wiesz, ukrywa się, nie, nie chce, żeby mm, mocno zwrócono na niego uwagę, e, po czym włącza telewizor, Lex Luthor ogłasza się nowym Supermanem, więc stwierdza pieprzyć to i ujawnia się całemu światu, bo, bo Lex Luthor, nie? I to, to już było takie. Hmm. No okej, okay. no szybko poszło, nie? Po czym e, jest, jest konflikt z Lutorem, za moment pojawia się Doomsday, jest rozpierducha na cały Tom, e, pokonują tego Doomsday'a siłą Współpa współpracy, nie? tak, siłą współpracy pojawia się e, sobowtór Clarka Kenta, który chyba jest wprowadzony w tej serii tylko i wyłącznie po to, żeby cofnąć te, te zmiany z New 52, gdy Lois Lane ujawniła światu tożsamość Supermana. I to, to było. Najlepsze ujawnienie tożsamości Supermana mhm. to było Injustice. Jak się. A nie, przepraszam, to Batman. To było ujawnienie Batmana. Przez Supermana. Dokładnie, tak. Natomiast wracając do tego, Action się komiks. No w tym tytule po prostu czułem, czytając ten komiks, czułem się tak, jakby Jürgen wziął takie 4-5 zlepków z innych tytułów z Supermanem. Wziął to tak, wiesz, wy, wymieszał i. i i okej, okay, to jest mój komiks o, o, w tym momencie. No ma, Mało rzeczy mnie tam zainteresowało. Rysunki były fajne. E, podoba mi się prowadzenie Lexa Lutora, które zostało zapoczątkowanie w, w New 52, że niby jest bohaterem, ale tak naprawdę nikt, nikt w to nie wierzy i tylko, tylko już czekamy, aż, aż... W New 52 Lutor był A... i znowu mi się zlało. Czekaj, to, chyba już to było już przed New 52? Jak był pomarańczową latarnią. To było w przedniu To było w przedniu tak. To było bardzo dobre. Mhm. Ten, ten kawałek Action Comics, kiedy on szukał pomarańczowego pierścienia, co, co był kadr, to znaczy, co była cała strona z Grodem, który trzymał łyżkę nad głową mhm. i krzyczał Neil before grod. Tak, bardzo fajna serial. A bo zeszedł, w którym spotkał śmierć z e, Sandmana tak, i, tak. i sobie z nią pogadał i się zakumplowali, i ogólnie to było, to było bardzo fajne. Natomiast w pewnym momencie w New 52, tak mniej więcej od Wiecznego Zła, Lex Luthor jest prowadzony jako właśnie osoba, która chce być bohaterem, chce czynić dobro, tylko nikt mu w to nie wierzy. I fajne, fajne w prowadzeniu tego wątku jest to, że czytelnik też w to nie wierzy i tylko, tylko się czeka na ten moment, w którym on w końcu pęknie, ale to nie następuje. I to był jedyny fajny moment w Action Comics, gdzie po prostu Dan Jurgens prowadził dalej tą historię w taki sposób. No ale oprócz tego ja tam nie znalazłem nic, co by mnie zachęciło do tego, żeby dalej sięgać po tą serię. Niestety z tego co zauważyłem po, po newsach, po opiniach innych osób, Action Comics jest równie ważną serią jak Superman. I tam się w pewnym momencie będzie będzie ujawnienie tożsamości tego tajemniczego Mister Oza i to będzie bardzo, do, dość ważne, więc... Ech, no, no, nie, nie lubię być przymuszany do czytania pewnych rzeczy, bo są ważne, ale, ale kto wie, czy, czy tak to się nie skończy. Natomiast inne takie tytuły, bardzo mi się podoba to, że Egmont sięgnął po, po serię mniej oczywiste. Właśnie chociażby ten Green Arrow, chociażby Aquaman. E, spodziewałem się pewnej serii, że, że będzie w odrodzeniu seria z zielonymi latarniami, ale nie zmienia to faktu, że i tak cieszy fakt, że ona jest. Mhm, bardzo... I o ile Green Arrow jest taką bardzo fajnie narysowaną, ale taką głupotką scenariuszową, to jednak gdzieś tam z tyłu głowy się zastanawiam, czy, czy dla Otto Schmidt'a jednak nie zrobię wyjątku i chociażby dla samych rysunków sobie nie, nie pociągnę dalej tej, se tej serii. Aquaman był, był niezły. Nie był jakiś super, ale był, był niezły. Był na tyle w porządku, żeby mm. chciało się to dalej czytać. Mm -hmm, nie, ale... za, nie zachwycił niczym tak, że o rany, to, to jest po prostu ten, który był w 93. W mm -hmm. najlepszych czasach, kiedy miał brodę i hak zamiast ręki. Mm -hmm. e ale jest po prostu fajny. Tak, jest fajny, aczkolwiek nie, nie, dla mnie nie jest na tyle fajny, żeby e, czytać dalej tą serię, ale jest fajny po prostu. E, na stoletni Tytani, e, komiks, który tutaj e, masz e, nieopodal też jest dla mnie takim zaskoczeniem, że w ogóle zdecydowano się sięgnąć po ten tytuł. Myślałem, że jeżeli będzie coś... No, ty... że jest gówniany, ale to... myślę, myślę, że jeśli będzie coś tytańskiego w po, po polsku, to jednak to będzie Titans, a nie Teen Titans. No ale znaczy, no, dla Ciebie jest jest jak już wspomniałeś gównianym komisem. Znaczy jest głupiutki. Głupiutki. Jest znaczy może moje podejście do Teen Titans, I nie chodzi mi teraz o Teen Titans tylko o, o stare serie Titanów, W sensie lata 80 czasy, kiedy wszyscy myślą, że Judas Contract był najlepszy. To nieprawda, bo Titans Hunt był najlepszy mm -hmm. na zawsze. Mm -hmm. A, to były super serie. To była naprawdę fajna drużyna z ciekawymi postaciami, zanim DC zrobiło bardzo dziwne rzeczy z cyborgiem, jak zabranie go przez kosmicznych, kosmitów i wrócił jako złota lodówka, a miesiąc później już był normalny, bo uznaj że jednak sensu W sumie zapomnieli. No, no nieważne. No, mi się też bardzo podobało, jak e, Tin Titans pisał Joe Jones. Zresztą w ogóle większość rzeczy, które pisał Joe Jones przed New 52, to, to od razu... Z nim jest tak, że po pierwsze on musi mieć mało serii do pisania, żeby się skupił na tym, co ma pisać, mhm. a po drugie najlepsze są jego początkowe pomysły, a czasem z, na, w rozwinięciu to się trochę rozpływa. Aha. Tak było dla mnie na przykład z Aquamanem w New 52 Jonesa. Justice League na początku też było fajne, a później się trochę tak... Nawet nie trochę. No właśnie, <śmiech> <śmiech> ro, ro, rozmyło. Titan z Jonesa super było, Krypton super. To, że jak zakończyli Krypton w ciągu trzech zeszytów, a budowali to chyba 5 lat, no to, to, to, Masakra. Wracając to, do, do tytanów, jest nawet jak na komiks z superbohaterami, jest mega naiwny. Może nie jestem odbiorcą tego komiksu, jakbym miał 10-12 lat lepiej bym się przy nim bawił. Graficznie jest poprawny, ale jest mega o niczym. Damian Wayne, pomimo całego mojego uwielbienia dla tej postaci, bo Kiedyś jak przejął tytanów to był bar bardzo fajny to był motyw, mm -hmm. Damian Wayne po prostu porywa i więzi e, Kid Flasha, Starfire, Ravena i Beast Boya i nagle, a bo nie mam przyjaciół, a oni, o kurde dobra to będziemy twoim przyjaciół, Jezu Jezus Maria naprawdę. I, I to jest to co zapamiętałem z tego komiksu, pojawia się Raz al Gul, -Gul król, głowa demona interpunkcji. Mm -hmm ma więcej apostrofów niż cokolwiek na świecie. Pojawiają się źli Tytani z, z Ligi Zabójców. Tak, tak któryś się nazywa jakaś Iron Fist czy coś tam, pięć demona, o właśnie. Mhm. I też tak są, y, wiesz, ma, mają wyprane mózgi, o spoiler będą oczywiście, mają wyprane mózgi przez Ligę Zabójców i w końcu Robin im mówi, ej ale nie musicie tego robić. A oni ty faktycznie, to zdupiamy nara. i <laughs> Tak, znaczy, ja, ja czytając nastoletnich Tytanów, też miałem takie wrażenie, że to jest, to jest jedna jedyna seria z tych, które przeczytałem z odrodzenia, która jest po prostu skierowana do 10 -latków. że te, te inne serie te jednak tam mają powiedzieć. Te... Pe pewnie tak, i może hmm. dla kogoś takiego. To, to jest komiks, który myślę, że można dać właśnie 10 12 -latkowi. Bo jest jakiś wielki potwór, rysunki są naprawdę ładne, To akurat rysunki, to, to, to nie jest ten sam gość co robi Gotham Academy, nie? Nie, nie, ale styl jest podobny moim zdaniem. Mhm. Jest jakiś wielki, włochaty potwór, Raven sobie coś tam czaruje. Je, je, jest, jest kolorowo. Tak, jest graficznie naprawdę fajnie, ale e, powinno być skierowane, <grym> tak jakby nie było, dla młodszych odbiorców jak najbardziej. Mhm. Natomiast jeszcze z takich serii, po które sięgnąłem z tego odrodzenia i które mi się podobały i też będę kontynuował i chyba o tym nie wspomniałem wcześniej, teraz się trochę czuję z tym źle, to jest Wonder Woman. Aczkolwiek ten pierwszy tom, który się niedawno ukazał, on strasznie dużo pytań zadaje, ale niewiele odpowiedzi udziela i specyfika wydawania Wonder Woman w czasach odrodzenia, przynajmniej w ranie Grega Ruki, Raki, było... Było specyficzne, to bo numery nieparzyste, to była historia teraźniejsza, numery parzyste to było Jerwan i to jest w sumie zabawne, gdy dostałem... to ten... tak było z Hawkeye'em w Marvelu? No tam te, też był taki moment, że... Że jedno było o Hawkeye'u, a drugie o... O Hawkeye żeńskiej. Hawkeye. Tak, pani w sumie to było zabawne, gdy sięgnąłem po ten pierwszy Tom Wonder Woman i tam na, na tyle okładki jest, że Tom zawiera numery 1, czy 5, 7, 9, 11. No okej, okay, spokojnie. Hi historia jest, no tak jak wspomniałem, na razie nie dużo się dzieje, jest dużo pytań postawionych, jest, jest jakiś wątek tam zary, główny zarysowany, jest całkiem fajna relacja Diany z Steve'em Trevorem czy, czy z Cheetah również rysunki są super Liam Sharp tutaj po prostu odwalił kawał, kawał dobrej roboty no ale po tym pierwszym tomie to jakbym miał tak powiedzieć czy polecam czy nie polecam to w sumie nie wiem co miałbym powiedzieć bo nie wiem co myśleć o tym komiksie i myślę, że dopiero trzeci tom mi odpowie na jakieś pytania, bo pierwszy tom jest właśnie to, tym początkiem historii teraźniejszej, drugi tom to będzie początek year one i dopiero trzeci tom to będzie y, ruszenie z kopyta w wątku teraźniejszego, przynajmniej taką mam nadzieję. No ale Wonder Woman no, zawsze jakimś tam sentymentem tą bohaterkę darzyłem, także w czasach gdy psują Straczyński. Także w czasach, gdy psuli ją inni twórcy, chociaż wydawało się, że nie będą tego robić, no ale zawsze jakoś tam się trzymałem przy, przy, przy Wonder Woman. Dobra, z, z drobnym wyjątkiem na run Finchów, bo tego się nie dało czytać pod żadnym możliwym kątem. Nawet nie ma takiego upojenia alkoholowego, żeby to się dało czytać. No ale te, ta seria hmm, zaciekawiła mnie na tyle, żeby sięgnąć po, po kolejne tomy. Natomiast hmm, tak jak wspomniałem, sięgnąłem po 8 z 16 tomów, uniknąłem prawie wszystkiego batmańskiego, czyli, czyli Batman odpadł, Nightwing odpadł, Harley Quinn odpadło, ten Noc ludzi potworów też nie, nie było brane pod uwagę i jakoś szczególnie mocno nie żałuję, All Star Batman odpadł, no to, to, już jest, to już jest pięć tytułów, nie sięgnąłem po Suicide Squad, bo brakło mi odwagi po prostu totalnie. I, no i jakoś szczególnie mocno nie żałuję też z tego co słyszę chyba mnie nic szczególnie fajnego nie, nie, nie pominęło. No ale muszę powiedzieć tak troszeczkę podsumowując, że z tych ośmiu tomów tak jak wspomniałem no, kontynu kontynuować będę może połowę, więc jako taki wielki event, wielkie wydarzenie, jakim, jakim odrodzenie miało być, no, no, no, no nie porwało. Nie porwało i... E, Okej, okay, te miniserie, które tam wcześniej wymieniłem, które w ogóle nie mają nic wspólnego z główną osią fabularną uniwersum, no gdzieś tam w kręgach zainteresowania są, No, ale, wieś, ma... no, ale z, ty z tych głównych serii to, to raczej niewiele. Nie to jest przekonało. trochę zabawne, że z, z takiego wydawnictwa jak jest DC, które bazowało na tych głównych swoich bohaterach. Obecnie dla nas najciekawsze są serie poboczne, w których nie ma tych bohaterów, bo one mają jakąś ciekawą historię. No i oczywiście Young Animal, mm -hmm. które też jest poza gdzieś tam uniwersum. Nie? No i oczywiście w moim przypadku też ten Wildstorm odrodzony, który mi się całkiem podoba swoją drogą. Właśnie tak, tak dosłownie 30 sekund miniseria, maxiseria, Wild Wildstorm Michael Cray. Ona ma y, dość głupi pomysł wyjściowy, mianowicie Michael Cray kontra popieprzone wersje herosów z głównego uniwersum DC, ale powiem tak, że po tych trzech numerach, które przeczytałem i po bardzo nietypowych interpretacjach y, Greenarowa i Flasha, to muszę powiedzieć, że nawet fajnie się to czyta. Jest to głupiutkie, ale... ale... Ale w taki pozytywny sposób, gdzie na przykład, spoiler, mamy Green Arrowa, który jest bogaty wiadomo i jest ekscentryczny i ma, porywa ludzi i wypuszcza ich w sztucznej dżungli zamkniętej, zamkniętej pod Ach. kopułą i na nich poluje. Tak? Jest to takie, a, a Flash jest generalnie zły bardzo zły I, i przy okazji trochę szurnięty i to też całkiem fajnie to, to nawet wygląda, no ale to tylko tak w kwestii właśnie reinterpretacji tych, tych znanych postaci. No i co, to chyba będzie na, będzie na tyle. Będzie na tyle. Słyszymy się za dwa tygodnie w odcinku 53. Tak, jeszcze nie wiemy co tam wymyślimy. Ale coś wymyślimy. Ale coś wymyślimy na pewno. Więc dzięki za uwagę, dzięki, że byliście i do usłyszenia. Cześć. Cześć.